Siema masowcy, z tej strony Szymon, jest 27 kwietnia Wczoraj w Poznaniu było 20, chyba 8 stopni Pełne lato, już takie full on lato Dzisiaj jest zimniej, zbiera się na deszcz, zaczyna kropić, więc generalnie pogoda trochę nie taka Ale nic to nie szkodzi, ponieważ pyrkon, na który właśnie jadę Jest w większości pod dachem, więc powiedzmy, że jakoś się tam ukryjemy Właśnie jadę na dworzec, żeby odebrać Michała i zaraz uderzamy na pyrkon W górach tarczy, myśli troską o Otól z inną myślą śpieszym i zabawą się ucieczym Cóż to przy nim grobie naszym, kędy pieniądz jest pod czasem Zaraz tego zdamy sprawę Niechaj słucham, dociekamy! No siema, gdzie jesteś? Yy, ja czekam na później teraz, ale lubię się liczyć. Dobra, widzę cię, widzę cię Widzisz mnie? Mrugam? A później? No siema, dawaj. Kurde, nosem, nosem jest Tutaj było w Gdańsku 20 stopni. w Poznaniu było 28, więc No, do było 25. Mam krótkie spodenki. Nie mam, nie mam kubki. Nie no, mam, mam długie spodnie. W plecaku, na całe szczęście wziąłem. W ostatnim odruchu świadomości. Jest, tak, jest takie jedno miejsce na Pyrkonie, na którym zawsze jest gorąco Taki tunel e, pod pleksy, po którym się zawsze grzeje, a to możesz się tam iść oglądać. Ja pierdyle Ale powiem Ci, że klimat jest zajebisty, nie? Znaczy, no wiadomo, jak zawsze, jak no. co roku, nie? Ale na razy 30. wczoraj sobie jadę, coś tam te plakaty rozwiesić i tak dalej, nie? Idzie kurde, Wander, Woman w gaciach. spoko to już jest jest na parcu już widać, co... Miałem już przynajmniej Mario i kilka innych, dziwnych rzeczy a dzisiaj na jakimś Instastories widziałem taki ten zajebiście dużego Bumblebee, ktoś zrobił taki strój, taki wiesz, większy niż człowiek, nie? Jest z 2,5 metra, 3, też zajebiste. Składa się w samochodniki, można go to wsiąść? Tak, to nie nie jest strój. Tam Jak tam to jest gotowy tak. na ten, na Na wygraną? Mando się w, tak. w tym roku bardzo nastawia na wygraną, więc będziesz miał mocną konkurencję. Tak, Mando? No, Mando. Ja bym nie chciał startować wcześniej, znaczy. Gada... No właśnie, teraz też nie chciał, ale taki bardzo... Sinusoida jego emocji, bo raz mówił, że kompletnie nie chce, w ogóle czy znalazłeś kogoś na moje miejsce i tak dalej, a później. Ja w tym roku się nas na pewno wygrano. Okej. No, Okej. Okay, okay. <laughs> po Wonder Woman w gacza. Ze Spidermanem. Ze Spidermanem. Kurde Universe crossed No. A Spiderman w czadnikacie. I, I w trampkach daj A, Trampko a dzisiaj na fejsie nerd kobieta, która będzie brała w GeekFights, wrzuciła zdjęcia jakiejś rodziny. Koleś był przybrany za czarną panterę, mama nie pamiętam za kogo i troje dzieci, każdy za innego bohatera i najmniejsze dzieciak za Antmana, nie? <laughs> po prostu urocze, nie? Super. Dzień dobry. Jak ja jako twórca programu mogę to zaprogramować? A mamy wjazdówkę? A, a gdzie zdobywam? Nie no, w sensie, nie wiem. Internetowo. Internetowo trzeba było załatwiać, o... albo musicie podjechać do bramy, bo jak mamy wyliczone miejsca i wyliczone wjazdówki, jest musicie się a one, gdzie A pan, czy one jeszcze są? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Wiesz? W sensie, czyli od północnej, tak? Tam tak, w kasach normalnie? musicie, tak, tam jest kasa i jest jakaś szansa, że oni wjazdówki mają, ale nie Dobra. obiecuję. Skończyłem w końcu Dead Redemption. Skończyłeś? Wow. Pół roku. Ja już mam tak dosyć dyż, No to trwa miliard godzin. Oni nie wiedzą, kiedy skończy. I masz no tak. część pierwszego epilogu, część drugiego epilogu i, no, no, no. i grasz i tam się to nie kończy, to no trochę. Wiesz, że to się przecież. tak nie. Oni no, moim zdaniem rozjebali scenariusz. No, kompletnie. I jeszcze przez to, że on jakby granie wspiera tego scenariusza. Niech to się tym dysonansem ludonarracyjnym posługiwać, ale no. po prostu bardzo mocno czujesz, że ten gameplay w pewnym momencie się bardzo rozjeżdża. No się, misje fabularne może no nawet. No, no. I to do czego się jest na misjach fabularnych, bo gameplayowo to by mogło wspierać, ale misje fabularne to po prostu zabij stu typa mniej więcej. Aha, no, tu, tam, i, coś tam, no i, i to się tak rozjeżdża z czasem, że ta gra była dużo, lepsza gdyby zrobili dużo lżejszą ją pod względem scenariusza, żeby była aha. taka dużo bardziej oparta jednak na eksploracji, na takich no, no. przypadkowych rzeczach i na takim przypadkowym ad hocowym scenariuszem, a nie takim wpychaniu Cię w tą rolę konkretnej postaci, w konkretnym czyli w sumie rozpisaniu to... konkretnej wielkiej epickiej historii i to wiesz, jeszcze nie tylko jego, ale ale jeszcze tego epilogu całego kolejnego. To... Czyli w sumie to, co na początku jest największym plusem, później jest największym minusem, tak? To, bo no bo ludzie strasznie byli zachwyceni tym, że to, że to jest takie cowboyskie. Właśnie to dalej jest bardzo fajne, tylko problem jest to, że tego w żaden sposób, moim zdaniem, fabuła hmm. nie wspiera. No, no. Tam może do pewnego momentu, tak, jakoś, ale... Te misje fabularne takie główne, które cię tam pchają dalej. Mm -hmm. one są, te wszystkie misje poboczne są rewelacyjne. Tam jakieś takie rzeczy, które wiesz, spotykasz, te mniejsze takie że misje, te wszystkie aktywności, które sam podejmujesz, jakieś te takie random encountery, które spotykasz, no no. Jak, jak ten świat żyje w ogóle, co się w nim dzieje, no to, to jest rewelacyjne. Tutaj w ogóle nie, nie ma się do czego przyczepić. No no. Są te misje fabularne, no i to tam. Jedźcie na koniach, możesz używać tylko tej konkretnej broni, nawet ci broni nie pozwolą Złaba, zmienić, no więc nagle. Hej, to jest Open World, czy co? O co, o co? Chociaż ja i to bym przeżył, przeżył, tylko jest za długa, po prostu. Okay. Ten pan jest trochę za żula przegrany, przebrany, ale... To jest tak bardzo... tak trochę, no. No, taki. za Ale tak trochę tylko, on nie poszedł w taki pełny cosplay, on tak tylko... Nie wygra maskarady. No, nie, nie, on tak tylko lekko, tak lekko z że się przybierze. Lekki żur. Lekki żur. Ty, patrz, koleś się tego, Artudity bez głowy. Faktycznie. Koleś Artur Artudity bez głowy. A z tym ujdzie rękę No bo to syn chyba niesie głowę. Ty, a to jest cosplay, czy to jest ochrona? Chyba cosplay. Nie no, to jest trzy godzinki spokojnie mamy. Możemy sobie po prostu połazić, bo trochę poładziłem i jest tak zajebiście. To ciekawe która to? Nie, że farba ekologiczna. Przepraszam, Gamora, farba ekologiczna? Nie, no to prawdziwa skóra jest, no jak? A, okej, okay, dobra. Przepraszam. <laughs> Strasznie tu gorąco, o, więc... To, Co? Z, my Pony. <laughs> w tym już też jesteś ekspertem? Właśnie nie. Ja chcę Papa bardzo przekonać do mojego mikrofonu, on bardzo w to nie wchodzi. Okej. Okay. My mikrofon jest super. To To ty zacznij zbierać. Brownies i te sprawy. No, nie aż tak super, no ale... Ale blisko. ale blisko! Właśnie na stoisku widzieliśmy noże do kupienia i był jeden ze stali, nie, ze szkła do zabijania zimnych z Gry o patrząc na tych wszystkich ludzi i pamiętając o cenie biletów, to trochę rozumiem Rage, Igi i tego, i Dominika, że nie zwracają kasy za dojazd ludziom, którzy robią program. W słabe, to jest na maksa. Bardziej się ten starał. No. Jeszcze rozumiem, że korzystają tam z pomocy wolontariuszy, ok, ale kurczę, no. Kopernikon, proszę. Kopernikon, no. No właśnie w Kopernikonie te kwestie finansowe działają tak, jak kurczę powinny działać, nie? Przynajmniej od strony jak organizatorów. O dziwo. no, dokładnie. Naprawdę dobre to jest. Co się stało? Czemu nie masz powietrza w stroju dinozaura? Ja mam, mam, tylko tak jest gorąco, że... A jak się go ten pompuje, żeby był taki duży, duży? A, czyli nie musisz... Ja odpalę I tutaj jest taka pompka i po prostu powietrze leci yy, Jest ssane z zewnątrz do wewnątrz A ile czasu się pompuje? W jakieś 6 sekund Naprawdę? Wow, ale trzeba Super, z... bawcie się dobrze Nie, nie wygiń Widać <laughs> jakiegoś gościa na tronie z czaszkami Przepraszam? Na, na czaszkach się wy, wygodnie siedzi? Da się siedzieć. Da się. Ile osób musiało zginąć, żeby. ścisto! W tyłek ubiera pewnie co? Nie! A ile ludzi musiałeś zabić, żeby zrobić tron? Ja nikogo nie zabiłem, to pacjenci, oni sami. Aha, okej, dobra. To wygodnego? Nie, nie, nie, nie. Enterprise'ów jest dużo, to, yy, to jest Enterprise, to jest Enterprise <coughs> czyli i tamten. To są co? wszystko statki Federacji, ale niekoniecznie Enterprise. Inaczej, yy, a statki Federacji, ale no. czyli co co sezon to trochę inny statek. Inaczej, tak, tak, tak, tak, najstarszy jest tamten chyba, a. ten jest taki dosyć popularny w Polsce, bo leciał w polskiej telewizji. A. A, a ten jest jeden z pierwszych. Ty, ale te fotki są zajebiste. A dzięki. A to twoje? No. <laughs> No, okay, dopis, no. Dzięki. Tam jest dużo więcej, nie? Super. Jak robisz wybuchy? żeby to jest skar... petarda. Petarda, tak? Ekstra. Yy, a na przykład tam, jak jest Aquaman, to tam no. po prostu kamień wywoda, nie? A, okej. Okay. Spoko. Ile musisz zrobić fotek, żeby wiesz, wyszło tak na dobra? Wiesz co, zależy. Tak z 3-4 na... Z z lepiej, serio? Nie? Yeah, no to spoko. Znaczy 3-4, ale nie, wiesz, to jest na przykład jedna petarda 3-4, potem no, no, no, no. druga petarda znowu, nie? Spoko. I potem z tego po prostu staram się jakoś z różnych właśnie bit, przebitek robić tam, nie? Spoko, naprawdę fajnie. Bo powiem Ci ciężkie życie kolekcjonera. Naszy no, nie dziwię się. Stół, nie? Ale w ogóle udaje Ci się z tego jakoś tam, może nie żyć, ale eee... trochę do, dołożyć do budżetu domowego? Wiesz co, zależy. Zależy, bo na przykład jak kupię tam zestaw na przykład czterech figurek za stówę no. i się okazuje, że tylko jedną mam, potrzebuję, mhm. a tamte musiałem w pakiecie kupić, ale one są warte jedna stówę, nie? Aha, okej, okay. No. okej. Okay. Czyli wiesz co z nie? Czasami tak właśnie się zdarzy, że wiesz. Ale same zdjęcia później, wiesz, sprzedajesz? Jak e, czy... jako plakaty. Tak? E, na galeria plakatu. Nawet ma, są wystawieni na piątce, mhm. nie? I co, jak schodzą? E, z... No ja uschodza, nie? No, Teraz ją muszę wrzucić właśnie z Endgame'em. No no no koniecznie, no, no kurde. Do... Tylko bez spoilerów, nie. A no właśnie na razie. Albo nie, Dali... nie właśnie dwali w wersję spoilerową. No, a byliście też? No no, no i jak? No spokojnie, no, ja generalnie powiem się, mam mam sporo uwag, ale generalnie bawiłem się jest super, Mega, fajna właśnie. A, a, a kilka razy no oni umieją mocno rusować ten w humor, nie? Więc no. generalnie Tor i.. E, i ta no pierwsza no, scena no, z Hulkiem, nie, no to jest po prostu, no, śmiałem no, się no. do rozpuku nie? No, no jak naprawdę. było, profesor Hulk był super, ale jak było Assemble to tam łezka popłynęła no, co no, Nie, no wiadomo, no, jak, no, jak jak było nie, na kilka takich między No, No to... przecież, nie Czasem chodzić do Biedronce, nie? No, no, no tak, to tak, tak. Byłem w No, wiadomo no, no, no. To są te magazyny I jak nie czy do Biedronki, też kosamochód wjeżdża w taki jakby ręka, <laughs> i on tam wyładowują I tam to królowało w sobie pracę To wielkie drzwi, to sobie wywarantowało Ktoś tam sobie tam siedzi, co nie? No. Składa te jaja wszystkie o, I już pewnie wygląda w ogóle jak z tego Jak z obcych Coś to z jakiegoś powodu robi Ej, ale Królowa Obcych nie byłaby najlepszym pracownikiem Biedronki Już pewnie ba bardziej ten power loader, który tam rifly Zależy, czy lubisz Biedronki, czy nie lubisz No tak Jeżeli nie jesteś fanem i czekasz na zakładę ludzkości, to wtedy... Chyba, że z jaj rodziliby się mali pracownicy Biedronki, to wtedy mhm. spodziewa Cześć. Przepraszam. Jesteś Internet Explorer'em? Aha. Tak. Tak. Jeszcze lepszym z Jesteś mistrzem po prostu. Wygrałeś. Miłego Nie. Okej. Okay, dzięki za spóźnioną, ale dobrym odpowiedź. Co za mistrz w ogóle? Był koleś przebrany za Internet Explorer'a. W stroju starszego dziadka o lasce. Który na każdą odpowiedź odpowiadał, znaczy każde pytanie odpowiadał później, bo miał opóźnienie I trochę bez sensu odpowiadał, ale... Kupu model Enterprise. <grym i zamiarów> Bądź dobrym, dobrym ojcem Bądź dobrym ojcem, kupić coś ze Star Trek'a Czemu, Czemu ze Star Trek'a to dobre? Bo to jest piękna idea, no. łączenie cywilizacji, Aha. Czy pokonywanie nierówności mhm. i tak dalej. Idea to, jest piękna, ja. ale od kiedy wziął to na siebie JJ Abrams, to jest po prostu strzelajmy do siebie. Ja mówię o starym start, tylko kupu starego Enterprise. Strzelajmy do siebie, już nawet ten nowy startek, obierzemy z 2-3 odcinki miałem dosyć. No jest... To jest taki bardziej, świetnie. żebyś strzelać Trakny. do siebie i takie tam zróbmy sagę, żebyśmy no. się strzelać wszyscy. I w ogóle głupi to Maxa, strasznie. W tym, w nowym sezonie. Oglądałem pierwszy odcinek drugiego sezonu chyba no, nie będę dalej Jest w ogóle taki motyw, że Enterprise wylatuje w jakąś chmurę, że coś, jest jakiś problem z komunikacją i wiesz co robią? No. Kontaktują się z drugim statkiem alfabetem morsa. No. <laughs> Jeszcze jest w ogóle kapitan prosi. Przejdźcie na morsa. No. Wszystkim no. bo to nawet nie, nie wiem, chyba z klawiatury, ale to po prostu absurd. Nie? W ogóle już nawet dzisiaj armia nie używa morsa, ale nie uczy żołnierzy Morsa, no. ale. morsa. No. Statek między gwiazdy, nie? No ale bo... Jesus. Nie, no, ale trzy odcinki miałem dosyć. Nie, nie, no jest i cały sezon jest taki. Im dalej tym głupszy. Jedyne co to, że jest efekciarski, ale tak. To... Ale to takie, takie dziwne klimaty w ogóle były, że tam mm. nie, bierze, czy, nie, nie pasuje w ogóle, tak, jakiś piękny. tam. Super pani kapitan, tam niesłusznie jest skazana i coś tam. Wież, jakie wszystkie potem, jakiś taki dwuznaczny ten kapitan, który też ma jakieś takie... No ten kapitan się na później z, oczywiście z, okazuje złynie. ...jakieś takie rzeczy, no się później się okazuje, od początku jest taki. <laughs> no tak. tak że się później okazuje. Lorka. Ale to wszystko takie jest, wiesz. No, no jest, jest. Strasznie takie tam to, ale mogliby zrobić szampołowe, po prostu by latali po planetkach poznawali właśnie, te, byłoby dokładnie. takie pozytywne znowu, gdyby teraz zrobili tak, takie tak, pozytywne... Tak, tak, bo by ale no właśnie, masz się... że Abram zaczął tę modę, żeby to było takie piu-piu, nie? Ja tam I... wiesz, wojna, wielka wojna, tak, Oj, tam. O, zrobimy wielką wojnę... W ogóle to jest, to jest bez sensu, bo w ogóle, w sensie ja rozumiem, że te nowe Star Trek y były potrzebne potem, bo, bo, bo już te filmy ze Star y, ale, ale w tym jest to samo, w tym serialu ale że tam musimy wojnę prowadzić. No, ale w ogóle oni już teraz, i Abrams, hmm. byli, no, w teraz, i Abrams, byli, nowego tego serialu, oni w ogóle nie, nie kumają, ze Star Trek to nie jest tylko Star, ale też Trek, nie? Czyli no, podróż no. i kurczę, o tych podróży w ogóle nie ma, a w tych filmach to już tragedia, nie? Właśnie, się nie taki bardziej, licencji. Tak, masz no, no tak, troszkę bardziej naiwny, no ale by, pozytywnie tak, pozytywnie to tak, to no. zrobili tylko że jesteśmy statkiem badawczym. No tamtę, dokładnie. dokładnie to by zrobili, to no, by Tylko by napisali każdy odcinek, który jest zielony na historię, no, po prostu no. tym statku, w ogóle w takim starym stylu, tylko tak. zrobili to tak, tylko zrobili to na takiej pełnej pompie na ile no. można na dzisiaj, co nie? to by było. 8-9 odcinków, po prostu lata sobie statek po różnych planetach. No I taka jest ewentualnie fabuła, ale nawet nie jest istotna, tylko taka ciągnąca się w plecy, takie pojedyncze wydarzenia. Jakieś które, się, tak jak Buffy była skonstruowana. W tym modelu, gdyby oni z tym wrócili, tylko tak, ale napisane solidnie, solidnie no, zagrane. No, jasne, nie, nie, jasne. nie, że tak ma być kampowo na siłę, tylko tak mm -hmm. solidnie to wszystko zrobione. Na poważnie, ale no, w starym sterechie. No robiszcie dobre, bo by i w, ci starzy się na tym wrócili, bo ten i dzisiaj może by to było odświeżyć wiesz, wizualnie i tak dalej, to jest potrzebne, a z czasem na jak posadzenie dwóch to może było wejść w jakieś solidniejsze storyarki jakby, mm -hmm. no, jakby. No, czyli tak jak my, tak, no, czyli dokładnie tak jak w ale na początku cały pierwszy sezon to były takie pojedyncze, takie jeden, dwa takie odcinki arcowe no. tylko i tyle. Co no. nie reszta, reszta takie kompletnie po prostu sobie latamy. Każdym razem inna nie planeta, inny problem, inna przygoda Dokładnie. i jestem po prostu statkiem badawczym. Jak fajnie, by można było poruszać wszystkie kwestie związane, wiesz, z dzisiejszymi czasami też. No. Na każdej planecie inny problem, który jakoś odzorowuje problemy na w dzisiejszych no. czasach za ilistemy mhm. to było. fajny załogę do tego tak charakterystyczną, że każdy jest jakiś charakterystyczny. No właśnie dokładnie już no bo po co udawać coś, czego tym serial nie wiem, tylko właśnie to w było najlepsze. Właśnie takim działem trochę kibisowskich dragów i no, taki no, pokój w kosmosie. No, no tak, no, tak. no Rodenberg no, tam generalnie jest utopia, nie? Ca -cała, cała Ziemia jest utopijna. W Dynx Generation jest taki jeden odcinek, w którym ktoś przylatuje na ziemię i podwiedzinę i tam do kogoś, nie? I później wraca i mówi, że. No, on tam gdzieś był, był, był i go napadli na po, w porcie gdzieś tam, coś tam mu ukradli portfela I tak ktoś co? A ziemi go napadli? No, to taki event, wiesz, później mi wszystko oddali. No. no, to była taka wizja, no. nie, świata. No. masz szansę, to by było super. chodzi się... to, ale gdyby teraz pokazali, myślę, że teraz to jest potrzebne, pokazanie tego, że ludzie mogą być fajni, że ten świat może być fajny, że mogą sobie latę, żeby mieć przygody i nawet utrzymać no. ziemię w takim... No, na ziemi jest spokój, bo się jest nieinteresująca, tam jest spokój i tyle. Wszyscy żyją w pokoju i super jest, nie? Właśnie, czemu mogę być inaczej? zrobi to przykład, że ma jakiegoś typa, który się w czasie przeniósł, albo co i właśnie z innego uniwersum i jest zdziwiony, że czemu się nie strzelacie, nie zabijacie jeden, jeden, bo bo jeden bohater, że był taki do nich wcielony, że się tam przeniósł yeah. z tego świata, albo coś, wiesz, no, <laughs> nie rozumie tego, co tam się dzieje, że co nie oni tak tarpą, przyczyni, wszystko jest, jest ekstra, mówią sobie swoje problemy, na przykład, yeah. jest jeden gość, po prostu, który nie bardzo chce. Właśnie stare seriale takie były, ten The Original Series i The Next Generation z Łysym Picardem i z Teraz jakby to rozpisał właśnie dzięki temu, że masz różne światy, różne planety, różne problemy, to możesz wyglądać, żeby to nie było jednak. Aż takie jeszcze. Po wojnie, no, tak, to, no tak, no tak, no tak. No nie no, masz rację. Z, z, z jednej strony by... to by było nich gdyby, gdyby ich tak cały poprowadził, że to jest w ogóle cywilizacja, która już nie zna wojny i niczego, po prostu latają Ci dalej, wiedzą, że oni nie znają wojny już. Po, po prostu się nie było. I to już w ogóle było zajebiste, bo oni by na przykład wiesz, trafiali jakieś takie miejsca, gdzie na tylko wojna trwała, żeby być zdziwieni, wiesz. Może też było tym grać, co nie? Że na przykład że ja nie potrafił rozwiązać tego konfliktu i na przykład się wycofują, po prostu nie potrafił tego konfliktu. Ale przede wszystkim, żeby to było tak jak kiedyś, że to jest jednak. To, to, to, to, to w sumie zawsze Federacja była, to znaczy, że to jest instytucja naukowa tak naprawdę, no. a nie, że kurde, wojenna. nie Bo no. to od czasów to, to, to, to jest wszystko na wojnę nastawione. Nie? Bo to jest łatwe. Nie? strzelają sobie fazerami i są wybuchy, nie? ale głupie na max. A teraz jeszcze w tym drugim sezonie z tego co widziałem wprowadzają te postaci z, właśnie z tego starych Star Treków i jest, nie doszedłem i nie dojdę raczej Młode. do tego co, no jest spok, nie i po prostu ma tak fatalnie zrobiony w ogóle zarost, brodę i wąsy, że wygląda jak, jak gorzej niż niż nawet no, na piekonę ale super pozytywny klimat jest, nie? Strasznie mi się to podoba. To się kojarzy trochę z Woodstockiem, ludzie przyjeżdżają, żeby po prostu być, nie wiem, szczęśliwym, żeby być sobą. Super to jest. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. Po pierwsze dzięki, że w ogóle tu jesteście, wiem, że Pyrkon jest duży i ciekawy, mogliście być wszędzie, a jesteście tutaj, więc naprawdę rewelacja, dzięki, brawa dla was na początek.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 więc jakby dużo od was zależy. Czemu ja teraz mam mówić? Dobra. Ja nie będę, nie będę zabawny, chociaż spróbuję. Ja bym chciała zmienić obsadę na Polską, ponieważ wydaje mi się, że na przykład... No dobrze, Edward Norton nie był moim halkiem, Prędzej Mark Ruffalo był moim halkiem, ale najbardziej moim halkiem jest pan Tomek Karolak oczywiście. Ja osobiście to, co najbardziej polubiłem w MCU, to jest ten kosmiczny Marvel. I chciałbym, żeby film z kosmosu Marvela powstał wcześniej i wyglądał inaczej. Bo z perspektywy czasu uważam, że Strażnicy Galaktyki, którzy, który to film jest bardzo dobrym filmem, mógł być dużo lepszym filmem, gdyby Gunn zdecydował się na sięgnięcie po rozwiązania, które możemy znać z komiksów nie wiem, niekoniecznie robiąc z rona na czarny charakter, który to czarny charakter nie był najlepszy w tym filmie. Można by go spokojnie podpiąć pod strażników Galaktyki, można by wprowadzić kobiece bohaterki, których tak bardzo w MCU potrzebujemy. Nie wiem, pokroju Moondragon i Philly Well. Można by było wtedy z W ogóle To jest zły moment, żeby krytykować prowadzącego. W ogóle każdy moment jest zły, żeby krytykować to prowadzącego. To prawda, ale świetny jesteś słaby. Świetny Wiesz, koleś, jest. świetny podcast, masa Kultury, ale ja wyszedłem z założenia, że w, tych, w tym całym zestawie pytań nie ma żadnego pytania o Gwiezdne wojny, co jest katastrofalnym błędem. I stwierdziłem, że dopóki tu będę siedział, że dopóki tu będę siedział, a zapewne będzie to krótko, będę odpowiadał o Gwiezdnych wojnach. Dobrze, Mando, mando zdyskwalifikowany, idziemy I dalej. Wyszedłem z założenia, że podejdę do tego oczywiście całkowicie na poważnie, ale inaczej. Wybrałem książkę Terego Brooks'a, fantastycznego pisarza, więc yy, zauważmy, że wpisuje się w, w tematykę, która nosi tytuł Mroczne Widmo i nakręciłbym ją jeszcze raz. Myślałem o tym, że można by nakręcić na przykład Pismo Święte yy, bo to jest książka. To jest książka, tak mi się wydaje, że to ktoś pisał kiedyś. I e, Tylko chciałbym, żeby to nakręcić w formie takiej jak Marvel Cinematic Universe, bo tam jest dużo charakterystycznych postaci, które zasługują na swoje osobne filmy i na końcu by się zebrał taki jeden potężny film, który mógłby się nazywać tam jakoś, nie wiem, apostołowie. Ale jeszcze te wampiry trzeba by dodać, nie? Wilkołaki. To wilkołaki. No że... i Roberta Pattisona i To Kristen nie ma Stewart. problemu, Robert Pattison może grać Jezusa na przykład, albo coś. A Kristen Stewart, Magdalena. nie wiem, Piotra Świętego czy coś... Albo tak, faktycznie, Mary Magdalena, bo nie mieli romans, czy nie mieli w końcu, ja nie wiem, jaka jest kanoniczna wersja, kanoniczna. <grymianie> <grymianie> <grymianie> <grymianie> <grymianie> <grymianie> <grymianie> no i ja sobie to wyobrażam absolutnie, że najpierw dostajemy filmy o tych różnych pojedynczych postaciach, a potem one się zbierają właśnie na, na, ten, na, na tą końcową i tylko, że do, trzeba do tego dodać, że wszyscy są wampirami albo wilkołakami, tak? Czy muszą być i jedni, nie, i drugi? Nie, możesz sobie wybrać. Ale to byłoby jeszcze ciekawsze, bo tam tym picie krwi było nie, w tej książce, więc co można, <grymianie> można by nawet jakoś tak ten, że, że Jezus, te jego, ci jego koledzy to są wampiry, a ci drudzy to są yy, żydowskie wilkołaki najwyraźniej, nie wiem. Słuchajcie, mam dla was pytanie związane z życiem doczesnym, ale też z grami wideo. Wybierzcie dowolną postać z gry wideo, może być to mężczyzna, kobieta, stwór kilka pikseli, co tylko chcecie. Dajcie jej pracę w kasie na Biedronce i uzasadnijcie, dlaczego to jest najlepszy wybór. Znaczy ja tak stwierdziłem, bo najpierw myślałem, kto by najszybciej kasował, ale potem stwierdziłem, że największym problemem biedące są te kobiety, które zawsze szukają pomocy, której nie ma. Mają przedmiot i to jest w pomocy. Kasyjaka mówi, nie wiem, muszę sprawdzić. Więc ja stwierdziłem, że Descartes Cain z Diablo byłby najlepszy, bo by identyfikował każdy przedmiot i znałby każdą cenę. Wyobraźcie sobie, że wchodzicie do biedonki i wszystko ma cenę. Nie mogłeś być ostatni. Nie mogłeś być ostatni, żeby zostawić coś nam. I, i wtedy cała ta wizyta w biedocie jest dużo szybsza, no bo wchodzicie, wszystkie ceny są znane, wszystkie pomocy się zgadzają i wychodzicie, a do tego miły starszy pan, uśmiechnięty, ładnie się z nim rozmawia, jego córka jest demonem. Ta, ja tak może bardziej na poważnie? W sensie wzięłam na poważnie to pytanie i nie wiem, czy to jest dobrze dla mnie. E, więc ja bym wybrała Sidorowicza z Grystalker, e, bo to jest urodzony handlarz i on już w podstawówce sprzedawał kolegom kredki, w liceum sprzedawał kolegom gumy a no na studia nie poszedł, yy, więc potem sprzedawał narkotyki miękkie, twarde i al dente. No więc ja miałem problem, bo podszedłem do tego tematu tak metodologicznie, próbowałem wymyślić jakie są problemy w sklepach i jak je rozwiązać. Yy, mój nick jest Dark Archon, więc wpadłem na to, że mocą Dark Archona jest kontrola umysłu, co w handlu byłoby super ważne, ale Dark Harkon się nie nadaje, bo jest obrzydliwy, taka maź fruwająca, to się nie nadaje. Ale pomyślałem w podobnym temacie, że um, Yuri z Command and Conquer, psychik, który kontroluje umysły, jest idealną postacią, bo rozwiązuje wszystkie problemy. On sobie może przejąć klienta, klient zawsze będzie zadowolony. Klient kupi bardzo dużo, więc szefowstwo będzie zadowolone. Klient nie będzie pamiętał, że był w sklepie, więc za pięć minut wróci, a przy okazji y, Jury już wyczaruje, żeby wyglądał jak jakaś seksowna ekspedientka, więc klienci będą walić drzwiami i oknami i myślę, że to jest bardzo fajna rzecz. Ja miałem robić notatki, ale się zamyśliłem i narysowałem takiego ludzika. Eee, Mogło być gorzej, gamy w kuku i <laughs> Sam ze sobą? Nie ze mną, ale jego ruch akurat. Ja mam do Pawła tylko chciałem no. zaznaczyć, że tak, o, o ile o Pitbullu ja nie mogę w żaden sposób rozmawiać z Tobą. To bo, bo ja się no. zgadzam, nie, nie, fajne. To jest fajne. Natomiast co do drugiego, tego nie zapraszania ciebie na ten gig fight. To ja prowadziłem dwa razy tą imprezę i problem jest taki, że czy Ciebie się zaprosi, czy nie, to jakoś ja tak się jestem. składa, no właśnie, że Ty jesteś, co nie? I tak. i raz nie zaprosili też byłem. No, nawet raz było tak, że Ty już przegrałeś, a potem znowu byłeś. To... Właściwie nie wiem, jak to się stało. Tak. Więc... A chyba ten, ta osoba, która wygrała, umarła po prostu. Coś takiego się wydarzyło, więc. Ja, ja nie wiem, jak to działa do końca, wiesz, ale nie wiem, czy tobie możemy w ogóle jakiekolwiek przykazanie ubrać, czy coś, bo to jest chyba taka siła natury. No właśnie, o to miałem cię zapytać, bo to jest słabość o, o odpowiedzi na, na to Twoje pytanie. Bo im dłużej o tym myślę, to to jest słaba jednak odpowiedź, bo kto był, miałby być złym? Odpowiedzialny za brak piwa. O stary, jest taka osoba. Jest taka osoba. Jeżeli oglądałeś plebanie, ja nie oglądałem. Janusz Tracz! to jest człowiek tak zły, że nawet jego nazwisko to jest czart czytane od tyłu. To jest człowiek, który nie chodzi do kościoła Stary, przez tyle odcinków plebanii nie chodził do kościoła. E, Janusz Tracz, tak, za to wszystko odpowiada. Jakie ja też mówiłem, pod koniec filmu nie będziemy już mieli za bardzo budżetu, więc wejdziemy z klimatu Marvela bardziej w klimat Power Rangers. E, I do walki z wielkim Januszem Traczem. Muszę tę scenę dokończyć, bo jest ten wielki Janusz Tracz, który idzie, po, który idzie po mieście, po Warszawie, w stronę Pałacu Kultury, bo się opił tym piwem, urósł, wiesz, taka Godzilla Janusz Tracz. Idzie w stronę Pałacu Kultury, żeby go tam zniszczyć i w tym momencie nasi bohaterowie razem Uruchamiają Jezusa ze świebodzina i ruszają do walki Co? na Jezusie Ale ze świebodzina! Z laserami w oczach! Ale to jest Ale ona jest ore kawałek Zresztą ona będzie tylko w scenach już nagranych, także tam wiele fabuje nie dopiszą do tego. Ale tam spoko mogą dobrać jeszcze ośmiu scen. Spokojnie. To, że ona nie żyje, to niczym nie szkodzi. Ale niby powiedzieli, że CGI, CGI jej nie zrobił. Tak? Ale, no, to by nam stany bycia te śródenki chyba i w Miło sobie. Ale wiesz, to, to też to, że powiedzieli, to jeszcze nic nie świadczy, nie? No tak, w to jest Disney. No, ja, a potem, że tak dobre CGI, jak, jak po jak to od, Jak odwrócą, mi się okaże, że Ray ma odważnego rodzica, się kurwie. Bo uważam, że to jest w sumie jedna z najlepszych rzeczy z The to Ale tu, że Jesteś nikim, kurwa, twoje rodzice byli nikim. Ale słyszałeś, że to dzieje, coś powiedział, że historii Rey. Jeszcze, jeszcze nie wiemy Ona czyste. będzie córką Imperatora, to jest w ogóle, wiesz. Tam będzie coś takiego odwalone, to jest klon albo córka Imperatora. Wnuczka Imperatora. No, no, no. Wnuczka! Pasierbica! Ja ja musia... Trzyma za rękę. A ja myślałem, że kolega. Nie. Ja też tak, już taki, takiego bigudzia. No to ja dokaże, to kata. A już nagrywa? <śmiech> Teraz właśnie zacząłem nagrywać. No tak, że, że łapiesz się tak, to inny łapie cię za rękę i rusza twoją ręką. A, a ty łapiesz a. za następną rękę. Ale co to daje? No to na twoją No to, że, ale nie, nie ma kontaktu między twoją ręką a czymś A, <śmiech> a raczej, żeby zabezpieczyć się, tak? No, sobie. no, no Natomiast wszyscy nadajesz... w kółko, i Wszyscy w kółko jedziemy, ale jest no homo. Aż tak, no ja i... No z takim, w no, nie? I, jak, jak słyszycie, jesteśmy tu z Mando. Ale w ogóle wiecie, że na grafice musi być Marvel, nie The Best Crossover Ever, My, Masa Kultury i Korko. Słuchajcie, jesteśmy na Pyrkonie, jest z nami, znaczy ze mną jest Michał Kowals. Dzień dobry. Jest Szymas. Cześć. Ale wyoluje no, no, jeszcze raz tylko ciszej Szymas, nie myślisz tak do mikrofonu, ja mam wysokie idea. Spokojnie, pociekuj. Cześć! O pięknie! Jest Jerry. Cześć! Jest Mando. E, dobra wieczór. Dobra wieczór, do was. Jesteśmy po pyrkonie, w którym działy się różne rzeczy dziwne, zawirowania czasoprzestrzenne i tak dalej, ale jak się bawicie? To zależy, kiedy przejdziemy do holenderskiego sferu. <laughs> Mando, ja obawiam że ten pomysł, się nie ten, nie, nie zniknąć, nie? Zaczyczyłeś pomysł wzajemny myśmy, myśmy w fanklubie go realizowali często, znaczy może nie do końca, ale, ale Jezu, chyba największy. Nie do końca! Chyba największy to tak. był 20 osobowy holenderski ster. Tak nie naprawdę, nie? To tak na żarty, Tak na żarty, bo no, no. No Nie wiem jak się no masturbuje na żarty. Ale jest to... Na żarty, bez chypiętu, nie na żarty, ale. Nie wiem jak a jak się masturbuje, to zawsze na poważnie. <śm> <śm> <śm> bez chypientu to prawda. <śm> y tak, to jest majowy specjał podejrzewam. Za tak, tak, to to ja masturbacji, tak. to nie może być inaczej. ale mamy na poważnie mówić teraz o Nie no ja bym chwilę pogadał, nie? ja jestem. Ja bym skończył gadać i skończył mię wstępną że w środę Ja skończył. Ja mimo, że... Kto stoi... mnie trzyma za rękę? <grym> Czy ja to ręka czekam? Wydaje mi się, że wszyscy chęć będzie do słuchania naszej masturbacji. <grym> skończył ten temat. Nie, ale to nie w w porządku. Znaczy, no... On się rozwiasta cały czas, tak? I no to widział. Mnie, mnie, mnie ciekawi ta perspektywa, bo wy jesteście od wielu lat brokoni, nie? No ja, byłem, w... ja byłem tylko kilka razy, więc ja jak to było ja to powiedzieć tam... 10 lat temu, jak już jesteś kurde weteran. No, tak, no? no 10 lat, to jest mój dziesiąty brekon, no. Bo rok temu nie byłem, więc akurat teraz, w 2009 był pierwszy raz. Nie no, w porównaniu z tamtym co było, to jest zupełnie co innego. Aczkolwiek od kilku lat to jest ta sama impreza. Ona jak... Chociaż podoba mi się, że zrobili coś, o czym mówiłem od dawna. Że zamiast zapraszać nie wiem, pisarzy, którzy są na wszystkich pierkonach, poszli bardziej yy, w zapraszanie aktorów. Ich jest niewielu, ale jest. No, no. Teraz yy, kolej z... Yy, ze Stargate to jest Yy, rok, temu, rok temu była Cerebyta. chociażby Felicia Day, był jakiś, to był ten... Chwila, mówiłeś, że mam zdjęcie z Kyrogenem, a teraz... No, no, jasne, to się głupka dalej publicznie, to... Bardzo <laughs> kolegów. Yy. Także, także uważam, że... Może już się jakoś nie rozrasta, ale, no. ale dopracowują ją, dopieszczają. Ja w ogóle jestem pod wrażeniem, jaka to już jest skala. Nie? Że jest... Się, słuchaj, ja mówiłem przecież, że... niech dokończę! Nie, nie, <grym> nie, nie, nie u... kończę. U... Ja Mówimy już... ja dalej, wszyscy, dobrać. wszyscy Wączmy dalej. <grym> no to już mówiłem tutaj wcześniej, jak rozmawialiśmy, że to już jest totalnie taki łódź dla nerdów. Pomijając to, że są fajne prelekcje, koncerty i tak dalej, to w zasadzie można tu przyjść, usiąść tylko sobie z kolegami, pić piwo i w zasadzie tak naprawdę, żeby się dobrze pamiętać, nie słabi innym świadomie. No już od zawsze były takie, żebyś prześmickiwał no, i na nic tak, nie, pójść. Ale, nie, no jasne, no, jest jest taka, taka podstawowa. Jest, jest, jest jedna różnica, że patrząc z perspektywy na przykład nie wiem prelekcji, to też jest tak, że jest trudno się dostać na prelekcję i ja mam tak. wrażenie, że jest cała masa ludzi, która przyjeżdża na Pyrką, tylko je włączy właśnie po to, co teraz robimy, czyli tak. takie konwenty Spotka na Networking. spotkać się z, znajomymi. Networking. z... Tak, Networking. spotkać się ze znajomymi, ale jest... przejść się po stoiskach, no, bo tego no, jest no. też dużo, no to jest jednak inna skala festiwalu. Ja chciałbym zaznaczyć, że jednak ranga tej imprezy wzrosła w tym roku znacząco, bo po raz pierwszy pojawił się GeekFights na niej. Ja <śmiech> Od razu taki ale Tam sukces. również nie skończyliśmy. <śmiech> mamy problem dzisiaj z finiszem. Tak, to jest to jest nasz dzisiejszy w ogóle bon <śmiech> Ale y, ta impreza, to co mówisz, czyli taka, takie pójście w festiwal, to już było od dawna na Prykonie, ale teraz już przekroczyli granicę pewną, bo mamy DJ-a, mamy scenę, normalnie ludzie tańczą jak popiją, w nocy to jest tutaj taka mócka, to jest już, już pójście totalnie w to. To już jest y, ten mainstream, który w popkulturze jest od dawna, to teraz jest na Prykonie. Ale ja zawsze też mówiłem, że to powinni zrobić, bo tutaj na prelekcje nie idzie się dostać. Ja w ogóle nie czytałem programu Nie no, no wiesz, no, możesz kupić sobie bilet wcześniej teraz, nie, występujesz. No a, a, na jednej, i, dzisiaj ładnie, występujesz. Tak ja też byłem na dwóch. O, na ja byłem o filmach, <śmiecki> i na, na Geekfajcie, bo dało się wejść. <śmiecki> to <w sumie> ja <śmiecki> też byłem na to. <śmiecki> Ale to, to, to, to akurat jest pieśń na zawsze. Już wiele konwentów zaliczyłem, gdzie byłem tylko na swoich, ale chodzi mi o to, że nawet nie przejrzałem programu, bo mnie nie odchodził. Przyjechałem tu no dla taka autografów i zdobyłem rewelacyjne autografy. Jakie? Ja? No tylko mam zdjęcie z Tilkiem i tam jeszcze kilka innych, bardziej nerdowskich od Gwiezdnych Wojen i tak dalej. E, autorki. i Biedronka, czarny kot. I... I bawię się doskonale tutaj ogólnie. E, bo... ja, ja dlatego gorącza. mówię o tym, że to jest takie ten Woodstockowe, bo wiem, że bo też niedawno byłem na Woodstocku. nie? Nie e, byłem nigdy w życiu. No to musisz jechać, bo to jest właśnie. To jest fascynujące, że to jest. wchodzisz w zasadzie w inną rzeczywistość, nie? W, w, na, na ograniczonej przestrzeni jest, jest stworzony świat, w którym są trochę inne zasady, trochę inna komunikacja. Musicie nie się wbijać, panowie. Zajebno Ale to byłem. od dawna, to ja zawsze taki powiem dla mnie. Każdy kontakt... Tak, tylko chodzi mi teraz o skalę. No. Każdy, każdy konkret do no, tego porównywałem. I otwierasz bramę i na, I trzy, dni, i na świecie, trzy dni tak. jesteś w domu. You are home. W Jesteśmy zupełnie <laughs> gdzie indziej. Idziesz do Kibla, wychodzi wiking, kuźwa. Idziesz, pod piwo, mijacie trzech Spidermanów, tak jak ty dzisiaj <laughs> mówiłeś. Siedzisz i mijają ludzi i słyszysz tylko strzępki rozmów. Idziesz do pisuaru. Tak. Ale, oddział, ale też jest, te, też jest e, o tyle fajne, że na przykład nie wiem, jakie tutaj macie. Zobaczcie ile tutaj było na przykład rodzin z dziećmi, tak, całego cosplayu super, na przykład, no, takiego no, rodzinnego wręcz. No, mówiłem jak Kowalowi, że widziałem na Facebooku zdjęcie całej rodziny wszyscy byli przybrani za Avengersów. też. No. ja też był Ant-Manem, nie? Ja nie, a... tak Ant nie? A... Szymon, bo ty właśnie to mówię, ja i te słodziutkie widziałem, rodzinkę, wiesz... Tata był Geraltem z Rivii, mama była Triss Mericol, a córeczka była Ciri. Mam do dzisiaj Chuckiego w wózku widziałem. Dziecko widział. Chucki <laughs> z bliznami i z ningu, na z ningu, miłdy dzieciak w takim stroju jak czaki, Cofnąłem się, patrzę i bo faktycznie namalowane blizny. Wyglądał idealnie jak czaki w wózku. Chciałem zdjęcie zrobić, ale wiesz, to trochę clipping, no, jak stary dziad podchodzi do rodziców. Jeszcze masz na koszulce czekiego. Jak stary dziad podchodzi do rodziców, czy mogę sobie zrobić zdjęcie z Państwa dziecka? Jeżeli rodzice przybierają dziecko za takiego, to możesz. To no tak mi się wydaje. Ale właśnie klimatu, Mando powiedział, poszedł do go na moment i usłyszał spoiler z Endgame. To jest ten, Ale... ten, ja, ja, ja, ja jak wiedziałem, że będziemy na Pyrkonie, to po prostu zrobiłem wszystko, co tylko mogłem, żeby Endgame obejrzeć przed przyjazdem. No my tak samo. Powiedziałem, że takie historie tu mamy. Ja też od dawna mówiłem, że Pyrkon, fakt, że to pogoda, pogoda robi dużo, że Pyrkon powinien pójść bardzo mocno w atrakcje na zewnątrz. Mają duże tak. tereny, powinni ustawić sceny. To jest to, co mówiłeś, powinni, że to jest wszystko pernikom, powinni, powinni ustawić sceny i powinny być przez 12 godzin dziennie albo dłużej jakieś spotkania z, ciekawy, tak? z ciekawymi ludźmi na scenach. Wiesz to, to by całkowicie odciążyło prelekcję, bo dużo ludzi nie czekałoby na prelekcję, tak, tylko tak, tak. stałoby pod stanem i oglądało coś. Nie? No to jest coś, co Kowal się zauważył, że to działa na kopernikonie świetnie, że całe miasto praktycznie trochę żyje tym kopernikoniem, Super. I tego jeszcze tu brakuje. On się fajnie rozwija takimi już teraz małymi kroczkami, bo ciężko te imprezy jeszcze bardziej rozwinąć. No tak. tak naprawdę oni już mają cały teren, bo Ale... jeszcze były takie lata, że dochodziły kolejne hale, teraz już nie ma co dojść, no tak. to już jest zapełnione. Ale mało tego, przecież właśnie w Slipie w tym roku już chyba dzisiaj nad ranem wywiesili kartki, że już nie ma miejsca, że jest przepełniony. Ja teraz byłem we wszystkich możliwych stoiskach, nie ma piw miodowych. Czekoladowe tak, wziąłem tak, tak. ostatnie 3 z 5 ostatnich na całym konwencie i wiecie, browarów w sobotę Żeby też nie było, że tylko tu się chleje, no bo ja sobie piję drugie piwo teraz nie? tutaj, nie? Ale, ale, ale ogólnie cała ta, ten cały festiwal, no jesteś jest święto świętogików, jesteś w miejscu, Plan, gdzie to, to było zawsze rewelacyjne, Wiesz, Copernicon jest fajnym konwentem, który też się nie rozwinie mocno, bo to Torun ma ograniczenia, ale jednak mimo wszystko... Czujesz, że jesteś obcy pośród. Mimo, że miasto się bawi, ja ale ja już, nie tak jak tu. Ja już ta tu tak oparłem się na tak oparłem się gdzie nie spojrzysz, to jest coś, w stroju. Nie? Ale tu wchodzisz w zamkniętą przestrzeń to tutaj, tą, tak. gigantyczną do innego świata na przykład. No, no, no tak, to tak, tak. to jest inny świat. A, tak, ale, jest jest ale ja bym chciał podkreślić, że bardzo fajnie robią małe kroczki. Wiele rzeczy funkcjonuje lepiej. E no dobra, już dostałeś tą akredację, no ja za rok też dostałem. No właśnie nie dostałem za darmo, No mam dwie zatem. To jest coś, żeby nie tylko to, żeby nie słodzić, bo mnie dzisiaj wkurzyła organizacja pronko, to jest coś co mówić. No ja dużo wkurzałem. na nie zrobiłem 7 godzin programu i musiałem 4 dychy zapłacić. No to fajnie, no Kowal Zajska przyjechał na was, tą na na was ten za poświęcenie. zapłać za pociąg, zapłać za Ale ja za sam. wejście na Kopernikonie 4 dychy, a 7 godzin Za Copernicon płaciłeś? Co? Za Koperniką? No! Ja też, ja też to cię oszukali. Też płacił. To cię oszukali. Ich system tak przeliczył. No na Koperniką to jak wiesz. Aha. No byliście zaproszeni. Tam nie, wiesz. bo Mando dostał ze mną. za ten, za przejazd. A, co innego. No ale oni chociaż zwracają coś, nie? A na nie największym konwencie w Polsce, jeden z większych w Europie, kurde, nie ma zwrotu za dojazd dla prelegentów, no kurwa no. Ale teraz już w ogóle oni prelegentów inaczej traktują, bo kiedyś dla prelegentów były specjalne sale do spania, teraz już nie, oni tu mają, pamiętaj, bardzo dużo prelegentów. Nie, no ja to rozumiem, ale oni robią im kurde konwencje, nie? No trochę tak, no to jest ale my, my wiesz, my przyjechaliśmy na, zysk, na pewniaka. No że stare dziady, ale chcieliśmy spać na slipie. zawsze na górze, antresola była dla, dla tych, co coś robią, my wchodzimy, a oni nie, stop stop stop, nie macie naklejki, nie? A, co, a, a, a mówię, a gdzie te naklejki można dostać? no, trzeba, nie możesz. trzeba coś robić, a co robisz, mnie pyta, prelekcje, to nie, to prelegenci nie, <śmiech> o, nie skorić ja tak my to trochę to zagadaliśmy puta. i nam dali, nie? dali nam ostatecznie, ale nie, Co, nie, to so system. Także to już nie jest tak, że prelegentki robi konwent. To prelegentów oni mogą że... wybierać tak, nie? No właśnie tu ja chciałem powiedzieć, że to jest niestety... Z perspektywy prelegentów to jest pewien problem, że nikt nie weryfikuje tak naprawdę strony merytorycznej Ale nie, to nawet no nie o ma, dziesiątki ludzi, więc samo to, że robisz prelekcję na Prykonie... Się znaczy. nie, to już jest dla nich to wyróżnienie, to już nie musisz dostać więcej. A prelegenta ma. bardziej, się po prostu okay, nie mówię, ma, nie ma żadnej weryfikacji, A no to też by było to jest trudne merytoryki, nie? Pora na związki zawodowe prelegentów na Prykonie. To jest ten moment! Musimy się zjednoczyć! I strike, strajk. strike wszedł na nowy level teraz, nie? Tak, nie kończenia, kurwa. Strike. nie ma prelegentów. Będziemy stać niemo. Dobra, panowie, dość Pyrkonu. Co tam jeszcze u was ciekawego? Coś oglądaliście, widzieliście? Entry, fajne jakieś fajne rzeczy na majówkę. Jaki, jakieś jakie plany na majówkę? Dokładnie, na... Tak Dokładnie. W ogóle, wiesz, co, dzisiejszy gigfight, to było tak jak krótkie porno w necie. <grym> Czyli fajnie, ciwne, fajnie, bo... fajnie, ale końcówkę uciekł. <grym> I nagle się okazuje, że to jest dramat, nie? <grym> no, ja ci, ja, ja ci o, potem no, kilka to fajnych, to fajnych to stron, nie ucinają niczego, co nie? Nie, on, on ostatnio, jak robił te... nieoficjalne ekranizacje, porno, parodie Kinga, to opowiadał o paru takich stronach, po których trzeba myć się druca. jak ucinali w filmach. <grym> nie, no dobra, o coś pytaliście. Plany na majątki. A to ja mam jak, tak jak zawsze. Urodziny. 17. Urodziny. Jedziemy ze znajomymi i dalej a? bawimy się. Tylko że wiesz, ciężka sprawa, bo jutro, jutro jest niedziela, wracam stąd, a moja młoda od dwóch dni płacze, że mnie nie ma. nie? A we wtorek wyjazd na majówkę. Ale to wyjedziesz czy pęknie czy nie pojedziesz? Już trochę pękłem, ale chyba wyjadę. No, dzisiaj, dzisiaj fantastyczny mój poranek, bo byli aktorzy dubbingowi z Biedronki i Czarnego Kota. To jest taka bajka superbohaterska dla dzieci. Strasznie chciałem autograf dla dziecka, on też wziął dla córki. ale zagadaliśmy z nimi, żeby nagrali nam życzenia urodzenia dla Nagrali fajnie głosami, także to już moja córka już, już, już dzisiaj się śmieje ten... możesz jechać spokojnie na majówkę. Możesz nawet jechać się na jebas. <śmiech> to, co robiłeś, tata? To, to kochanie, to tata! Nie, to poważnie te... To a jak to? Ja, ja, ja akurat mam majówkę stacjonarnie i mam plan z końcu komiksy po nadrawie. to bistru, bistru. ja też mam taki plan, kule w domu i trochę przynercić akurat, o, jak wolne. Ja nie, nie mam jakichś ambitnych planów siedzieć na dupie, bo za dużo teraz przygotowanie do pyrkonu i inne rzeczy zajmowały mi za dużo no, czasu, więc ja teraz... Ja tam dalej, bo tutaj to jednak to nie jest, ale jest na innym Inna. poziomie. Tylko, że boję się, bo tutaj niestety... to Czy tutaj bardzo dobrze przez dwa dni udało mi się uniknąć spoilerów? Nie wiem jakim, jakim cudem. Ale miałem plan iść jutro na Avengersy, a nie mogę, bo muszę szybko pojechać do córki. Muszę wrócić szybko, żeby całą niedzielę z nią być więcej. Na pewno ona coś. Przed majówką nie obejrzę. A na majówce już nie będzie cudu, jak siedzimy kilka godzin, kilkanaście godzin. Ale to zzałem, się jeszcze to, masz, to w poniedziałek. Też będę z nim siedział. Kurwa. A rano się młodszym synem zajmuję. Daj spokój, są, są ważniejsze rzeczy niż dzieci. Co prawda rok temu obejrzałeś że... specjalnie przed moją konflikturę i ja ani słowa o tym filmie nikt nie powiedział. Ale coś czuję, że teraz nie przejdzie. Nie, teraz może nie przejść, nie? A u Ciebie jak trzymasz? wywiad z Mando, a teraz trzymasz. U mnie 1 Maja działka, potem... Ale czego? Co bierzesz? Wiesz, ja pracuję w państwówce też trochę, nie mogę Wiesz, jestem urzędnikiem państwowym. Nie mogę się chwalić. No. Ale jestem urzędnikiem, nie zarabiam tyle, żeby, wiesz, z tej A, wyższej. Raz na jakiś czas. Tak. Może, zasuger, może zasugerować. Jak doktorat zrobisz, będziesz jeszcze więcej zarabiał. Nie, no. właśnie mniej. No, taki kraj. Ale nie, no nie wchodzimy w takie tematy polityczne. Drugi dzień wieczór filmowy, a trzeci prawdopodobnie prywatne nagdzenie właśnie, bo Kupia w stylu też, no Egmont przywalił trochę ofensywą i trzeba tak. troszkę nadrobić te rzeczy. Spoko. A Ty Kowal, co powiesz na Kowal, odusz telefon. Pytają Cię. A, to ja. To <laughs> tak, to ja, ja to... jestem Kowal, I'm Groot. <laughs> eee ubrałem bluzem, no fajne, po, raz pierwszy, po raz pierwszy jedziemy z młodym. Gosia gdzieś załatwiła jakiś hotel, tam z basenem innymi. Zobaczymy, wow, jak excellent. będzie. Ale mamy na jakieś 3-4 dni wyjazd rodzinny. Będziemy się chillować, mam nadzieję. Super. Ale, ale złożę jego miny teraz, ale... po prostu jest zachwycony. Mam nadzieję, no nie wiem. w wie. Polsce czy granicą? Nie, no w Polsce. No kurde, super. Nie, no czemu? spoko, co nie? Będą robić mi jedzenie, będzie basenik. Trzeba ma być... ma być... Chilał. tak spany. Jakbym miał dwójkę dzieciaków, to pewnie bym płakał, a że mam jednego i to już takiego w wieku 5-6 lat, to jest ok. A Szymon? A co ja, prostu, moja, ja się dowiedziałem dosłownie w zeszłym tygodniu, e, że moja żona ma wolne, więc nic wcześniej nie zaplanowaliśmy i planowaliśmy, że dwie opcje. Albo, że wsiadamy w samochód i gdzieś jedziemy tak spontanicznie, albo siedzimy cały tydzień i nerdzimy. Ona będzie grała, ja będę oglądał seriale i filmy. Zgadnij, co wybraliśmy. <śmiech> A co <laughs> biegamy, jak... Więc się, że będę grał w Battlefielda Firestorma, oglądał do końca Hands Made Tale i parę innych seriali i będę oglądał cały dzień filmy, pił Czy i... Hands Made Tale jest dobrym serialem, który chcę zacząć to Tak, jest zajebisty. Tylko, że wiesz co, Handsmaid's Tale to jest taki serial... E, to nie jest serial, który sobie oglądasz dla przyjemności po pracy. Nie? No, wiem, wiem. jest nie. momentami kurwa tak ciężki. Jest taka jedna scena pod koniec chyba drugiego sezonu, czy w połowie drugiego sezonu, że się mi się wryła w pamięć, jak, jak trauma, nie? Ja czasem mi się ona przypomina i mi się robi kurde, po prostu nieprzyjemnie, nie? nie? jesteś sam w ogóle... Nie, jest, poza tym jest Tutaj są cosplaye! O no, no, no, no, fuck! A czy to jest łat, łatwy cosplay. Nie? No ta, ale, ale nadal, wiesz, idziesz sobie tutaj przez pojechać na takie... Creepy, nie? Okej, okay. fajnie. Jest, jest coś takiego przerażającego, bo nie wiem czy kojarzycie, to jest... Yes. E, kojarzycie, no. E, jest coś takiego przerażającego w tym serialu, że ja, jak sobie go tak oglądasz bezrefleksyjnie, no to kolejne science fiction oczywiście i tak dalej. Dramatyczne, bardzo poruszające i tak dalej. Ale jak zaczniesz o tym chwilę myśleć, to w zasadzie, tak naprawdę, przy dzisiejszym stanie polityki, i kultury i tak dalej, to... Nie trzeba by było naprawdę bardzo dużo, żeby coś takiego miało miejsce. Słuchaj, sobie. ja odkryłem wczoraj, że to jest science fiction, bo cały czas myślałem, że to jest XVIII wiek. A, nie, to jest science fiction. No, Jakie, wiesz, widziałem tylko urywki zdjęć, albo coś, XIX wiek, coś tam, co nie? Ja, jest tam, w ogóle był jakiś wybuch bomby atomowej czy jakaś coś, jakieś skażenie terenu Stanów, z jednocześnie tego tak, typu tak, rzeczy. Tak, tak, tak, tak. Odpływacie, odpływacie, koledzy. pan, przypomnę. Nie, no już o Prykonie skończyliśmy. Aha, no, to nie odpłynąłeś bardzo. To jest, to jest to tak, to jak się na fejsiku sieci, a nie słucha się. czymś? Dokładnie, co Dalej. To jest wiesz, to jest kwestia majowego specjału tutaj, jak on tak. polega na odpływaniu. My najczęściej mamy konspekt, zawsze mamy konspekt jakiś, chociaż słaby, ale mamy, jak ja robię to słabe, jak kowal to lepszy, ale na majowy specjal nigdy nie ma konspektu, tylko jest piwo. Rozumiesz? No, no, skończyło się. Co tam, co oglądałeś ostatnio, co planujesz oglądać, co grałeś, gdzie nie grasz? Jak możesz nie grać w gry w dzisiejszych czasach? Ja też twoje, twoje nie, Twoje dzieci... Ale, ale zawsze, bo Czemu ja nie ja pamiętam, ty masz dzieci? Mam, ale a nie, to w sumie gram z nimi w Lego Starbucks. No właśnie, to już coś. Co? A twoje dzieci nie grają? Właśnie moja córka gra na telefonie, jak jest uznajomy, gra już na konsoli, także ja prędzej czy później kupię, tylko totalnie się nie znam, bo ona mnie będzie coś czuje prowadzić. To to Switcha, po Kupuj no, swój to... W najbliższym roku pewnie coś kupię. I wtedy się pogodzę z grami. Bo ja kiedyś <śmiech> lubiłem właśnie, tylko że problem jest taki, że czas. Ja bardzo dużo czytam komiksów, bardzo dużo czytam książek i bardzo dużo oglądam filmów i seriali, głównie seriali. I z czegoś musisz zrezygnować. Nie no to jest, to jest ja dokładnie dobra. kwestia czasu, ja uważam, bo ja na przykład zarzuciłem granie w momencie, jak bardziej wróciłem do seriali i zainteresowałem się mocniej komiksami, których przez lata nie czytałem. No i czas nie jest gumę, coś musisz wyciąć, nie tak naprawdę. Nie? No i jak, jak się siedzi w czymś bardziej, no to coś tam odpada, ale jednak granie. Jest bardzo czasochłonny, nie? Bo to jednak no tak, w, sumie, nie, jasne, w sumie te w sumie... wszystkie gry AAA, no to jednak tam trzeba liczyć w zasadzie pewnie... Dobra, czy czytaliście 20-30 godzin. Co? Co? Czy ktoś czytał Aliens Bond? Nie, nie, ale, nie ale, ale Aliens. ale stanęty... Tak, tak, naprawdę? Ale co, to jest komiks? Czy bo, bo, jest komiks, komiks a, a do której dzisiaj nie są w... otwarte te sklepy, nie? W sensie nie? Ja tu rano przybiegam przed pociągiem <grym> i kupuję sobie na drogę, ale.. No bo to akurat jak zamknięte dwa domy. <grym> ale więc to... No, no to właśnie jest... ja od dawna tak, tak konsumuję popkulturę, dla niektórych to jest niezrozumiałe, że ja wiesz, chodzę po domu z telefonem w ręku, na nim leci film. Nie no, spokojne. ja idę, tutaj położę sobie telefon, tylko ziemniaki, idę, poprasuję coś telefon... a w tak nie no nie, gry, gry to jest, a, nawet możesz ja, ja nie opuścić no sobie w no autobuch no tak, ja, tak, ja tak dokładnie a... tak robię, a nie mam takiego czasu, żeby nagle dysponować no tak. kilka godzin, żeby usiąść i No, no tak, szczególnie te fabularne, no. Nie, no bo jakieś tam wejść, postrzelacie wejść jeden meczem, to spoko. No. po prostu tak, Ale ja to jest tego... bardzo ciekawe. Ostatnio słyszałem mega fascynującą wypowiedź gościa z Netflixa, jakiś koleś od e, marketingu Netflixa. Jak myślicie, on takie pytanie, jak myślicie, kto jest dzisiaj największym, dzisiaj, w sensie teraz, w ostatnich tam pół roku, największym konkurentem Netflixa? Disney, bo później YouTube. A widzisz? Mm. Nie, nie, nie. Stawiajcie dalej, no. Ja słyszę, no, nie, grijem, o, to nie To nie gry, bo brak gadamy. To aktualnie największym yy, konkurentem Netflixa jest y, Fortnite. Bo po prostu nie chodzi o to, że to jest zupełnie inny medium. Chodzi o to, że walczy się w ogóle o oczy no, w, w ogóle użytkownika. Zajebiste, znaczy zajebiste, niesamowite, niesamowite to jest, że żyjemy w czasach, w których mamy taki przestępstw w treści, że już po prostu nie wiemy raczej, czy A się mamy inflację pod kultury, to na pewno, tak? Powstaje tego za dużo, jakby bardziej przez tak. spada yy, i staje się czas twoim, twoją walutą, którą dysponuje, staje się czas uprócz tak. od pewnego czasu, tak? W pewnym wieku jak pracujesz, nawet już nie ważne gdzie pracujesz to jest na tyle tanie że jesteś sobie w stanie pozwolić na to, żeby zapłacić za jakiegoś Netflixa, tam HBO GO, cokolwiek, tutaj kupić sobie grę raz w miesiącu, jakby, komiks, książkę. komiks książkę, jesteś w stanie to ogarnąć, co nie? Prawda ale nie że przeszasz miesięcznie. Tak, ale płacisz no. najdroższą walutą, czyli czasem, no, czegoś, no, właśnie. czego nie odzyskasz. Nie? No właśnie, tak. I wpadasz potem taki, wiesz, na starość, nie wiem czy wy tak macie, to jest takie... okej, okay, sami... star, jestem stary! No, no nikt tam. nie jest stary, <laughs> też nie no, to Dobra, na młodość wpadasz coś takiego że y, zaczynasz więcej rzeczy kupować niż jesteś w stanie konsumować. A no, nie, prosi, nie, to ja ich tak nie mam akurat. Ja tak nie, no, to masz, masz kokowców Mam kupę znajomych, którzy... Nie wiem o czym kupach, mówicie. Chodzą. On, on to w ogóle to tak to nowe Nie, Ja myślę, ja yup, kupuję teraz tak tyle komiksów, że założę, i, i, kilka lat temu powiedziałem sobie, że odfoliowywać będę to, jak przeczytam. I będę wolał na półkę i jeśli nagle zobaczysz, że tej folii jest źle, tyle na tej półce, że, że aż w oczy bije, to przestanę to kupować. Niestety jest tej folii tyle na tej półce, że aż w oczy bije, a ja nadal kupuję. Czyli nie działa. Nie. W kolerę tego wychodzi. Ostatnio właśnie w komiksy dużo bardziej wszedłem w ostatnich latach. Przestań kupować książki, inne rzeczy prawie całą kasę dodatkową lo, lokuję w komiksach i masakra. Nie? E, inne media to nie, bo ja na przykład astronomiczne godziny poświęcone na seriale. Tylko, że ja oglądam seriale złe, nie te seriale. nie, to nie mam tego. Odniśłem się tego po On całe pod kupułą, więc wiesz. Ale oglądam wszystkie, w zasadzie, są bogatarskie seriale. Całe warunki, no. Zaraz opowiesz, bo Michał się zainteresował dzisiaj Channel Zero. Możesz jeszcze powiedzieć zaraz, a proszę o dobrych serial. Oglądamy już dziesiątki godzin. Pamiętam takich horrorowy antologiach. Kiedyś pamiętam, kiedyś jeszcze jakiś czas temu oglądałem trochę mniej, to siedziałem sobie, pamiętam, stałem sobie pod prysznicem, nic tam się nie działo, ale zastanawiałem się, czy wejść w targi, bo nigdy tego nie oglądali. i zacząłem nie. liczyć, wiesz, wszedłem i zacząłem liczyć. 17 sezonów, po 20 odcinków, każdy po 40 minut wyszło mi chyba miesiąc życia, nie? Mówię, kuźba, tym... mówię, kuźba, trochę ja mi... pełnej trochę mi szkoda miesiąca życia, nie? Ale, a, ale w sobie dzieci nie miałem, wakacje ja przyszły, było. wakacje przyszły, przejechałem przez to, jak przez, wiesz, e, ten. I, a, a to jest to jest kropla w morzu. Ja, ja, ja w roku ja ale... sobie robię podliczenie i wychodzi mi na przykład nie 50 sezonów takich aktualnych, w Ale to Ty i tak nie dajesz radę, jak z, z pracą i z dzieckiem? Pracę czasu? mogę oglądać. Ale to jest w ogóle, wiesz, to jest straszne, bo ja potrzebuję, bo mam akurat teraz robotę tam od pewnego czasu to jest bardziej stresujące niż zazwyczaj, ja wracam do domu, ja potrzebuję czegoś takiego, co mi nie muszę tym myśleć, nic robić, tak dalej. No, no. To, to, to momencie, nie pamiętniki podręczne. Nie, w pewnym momencie, tak patrzę, na Netflixie jest How I Met Ja tak sobie puściłem pierwszy no, odcinek, niech tam leci w tle I tak jak Mandu mówi, nie. że idę do Kibla, gdzieś tam to leci, wiesz, uciec, cokolwiek tam leci, leci, leci. Ale super, tak, nawet. ja wiem, ale, do pewnego ale trochę się przeraziłem wczoraj, jak zobaczyłem, że jestem na ósmym sezonie. <laughs> bo no to jesteś na tym na już tej smakę, tej smakę, etapie. To, to ale na przykład jestem jest. mega fanem finału. Ten finał podzielił bardzo to widzę, jest... chcecie obejrzeć do końca? Tak, tak, tak. To no. bo on jest, to jest bardzo dramatyczny ok. i nie, zupełnie nie poszedł. Moim zdaniem problemem tego serialu nie jest finał, tylko trzy no, no, całe no, ostatnie sezony. No, trzy wcześniejsze sezony, ostatni sezon będący dwoma dniami na weselu. no, czy, no. Nie no, generalnie trzeba walczyć o ten czas. Ale bo wiecie, bo no, to no, jest mnie przykład nauczyła no, psycholożka, no, że. Do końca nie można o tym myśleć tak na zasadzie negatywnie, nie? No w sumie, bo wiesz, jak puszczasz sobie iść i to poprawia pól, nie, No mózg musi... to jest spokój, no właśnie. Ale mózg musi nie? Ja nie mogę niczego robić wtedy konkretnego, bo no ja razie. nie mogę się... Jak no kurna razie. siedzę te 10 do 12 godzin czasami w robocie, ja się muszę skupić na wielu rzeczach, wiele rzeczy robić. Zawsze się coś pali, pieprzy i tak dalej. Ja nie mogę wtedy do domu no i angażować swojego umysłu. To jest bardziej jak mantra, to jest tak samo jak ja bym usiadł i od odpieprzał urzanie w praktyce. To jest to samo, to jest jakiś tam mantra dla umysłu, Wysłanie go gdzie indziej, żeby on sobie tam był na spokojnym gruncie po prostu widziałem ja by... na takim miałowym biegu trochę. Bo ja od dziecka tak. lubię robić kilka rzeczy na jak byłem dzieciakiem, to oglądałem filmy i rysowałem sobie w tym czasie. Teraz ogląda filmy i pracuję, albo ogląda filmy i prasuję, lubię pracować, w domu. Bo to jest taka czynność, która, która zajmuje, zajmuje mi jeden odcinek powiedzmy. nie? Ej, <laughs> więc mam już odcinek zaliczony. Normalnie bym tego odcinka nie obejrzał, a i no tak bym tak czy... ten czas na prasowanie. Tak, tak, więc ja cały tak. czas staram się tak gorąco. Problem, że... problem jest wtedy, jak nie robisz nic ty masz dziecko, no to jakby musisz coś No właśnie, gorzej jak... Ale się... ja, ja mam czasem tak niby mam już jak dwa że wiesz, orientujesz się, że na przykład cały tydzień Eee, kończę pracę i nie robię tylko w seriale. Cały tydzień nic, kurwa, nie? no nie, no trzeba cię trochę się postaciłem. Przeklinacie. O, przepraszam. Myślałem, że powiesz, minął tydzień, koty zdechły z głodu, one nie, no, no, nie widziałam od nie, no, tak, nie my, ale Szymon, no, tak? Najgorsze tak, jest tak, czasami, że wyszłam mam słuchę w uchu, Leci seriale, prasuje, a tu jeszcze coś ogarniam, dziecko, coś to jest masakra. No, nagle cię, Albo jeszcze gorzej jest tak, że wiesz, na przykład oglądam sobie serial do prasowania, nagle, że nam mi trzeba uśpić dziecko. To ja tam idę, tam jest ciemno, to tam się włączę w audiobooka. Idę gdzieś dalej na kibel, to sobie komik zbiorę. I tak to czasem ja, mam że to więc... dosłownie 10 minut tego, 10 minut tego, 10 minut tego. Jest ciężkie, to jest ciężkie, żeby trzeba się wyłączyć, To, to zwala umysły trochę jak nagle z ja na przykład zauważyłem, że przy tej nadprodukcji kultury to jest w ogóle coś takiego, że jak my w tym siedzimy, to człowiek. Ma też coś takie, taką ciągotę, żeby ciągle coś kłonąć. Ja nawet uważałem, tak, tak, że to, to, jest to jest coś takiego, że to jest trudne, żeby się wyłączyć, bo wiecie, tak, nieraz, to prawo, nieraz to by się przydało, że właśnie nie wiem, wrócić do domu po robocie i nic nie robić. Ale, ale, ale nagle patrzysz na półkę komiksową, bo odpalasz Netflixa tam tona seriali i już cię zaczyna kusić, nie? Że takie nic nie robienie tak. to jest to takie jest to, do bojców, to Nie musisz dostawać więcej bodźców. Cały czas, ja też się na tym łapię i czasem sam się muszę wyłączać, że ja cały czas sobie dostarczam bojców. Jak, tak. jak nie film to jakiś YouTube, jak nie YouTube to książka, a jak już nic to nawet muzyka, żeby leciała. Cały czas ten bojce tak. muszą być. Tak jeszcze kilka lat temu nie miałem, ale już teraz mój mózg jest na tyle przeprogramowany że muszę sam sobie tak uświadomić, że nie, nie, nie, czekaj. Jest Chwila sensu. ciszy, ja taką chwilę ciszy sobie załatwiam, wiesz, raz, dwa razy w tygodniu, to ja muszę się to sam Powiem Ci, Jerry, że, że ja przez to, Tobę ja też to totalnie mam i jeszcze do tego dochodzą social media, od których jestem trochę uzależniony, nie? I powiem Ci, że u mnie na przykład to e, sprawiło, że ja teraz słucham, e, e, w zasadzie nie czytam, nie w zasadzie, nie czytam, tylko słucham audiobooków, nie? Bo zrobiło u mnie się coś takiego, co wiem, że jest irracjonalne i bez sensu. Ale jak czytam książkę drukowaną, to ja mam wrażenie, że marnuję czas. Bo wiesz, jak słucham audiobooka, to ja w tym czasie sprzątam, robię zakupy, odkurzam, A jak czytam książkę, to tylko czytam książkę. I ja wiem, że to jest głupie, bo wiem, że to nie jest marnowanie czasu. Wręcz przeciwnie, ale się rozwijam. Ale mogę słuchać audiobooka i robić w tym czasie coś jeszcze. Ale ja mam wręcz tak, że mnie się trudno skupić na książce. jak kiedyś, wiesz, wracałem właśnie po zajęciach, Właśnie na studiach na przykład do domu i sobie białem książeczkę, bum, tak, po nocy no. czytałem tam dopóki tylko mogłem, dopóki mi się chciało. Czy w wakacjach, był wolny dzień, no to też się czytał po prostu całą książkę gdzieś tam przez dzień, dwa. A teraz ja nie mogę, ja po kilkunastu stronach po prostu się nie mogę skupić, właśnie już wiesz, szukam, tu, no tu maila, Facebooka, może obiad, może coś tam do pracy zrobię. No. I to jest tragedia. A, A jeszcze, coś jeszcze nie? co do nadprodukcji i nadkonsumpcji, nadkonsumpcji to no. mam jeszcze inny problem bo my nagrywamy na bieżąco nie? ja teraz mam taką manię, to też jest już patologia trochę, że jak tylko coś pochłaniam, to jest tak, że wracam do domu tak zmęczony, no tak. a sobie wezmę komiks tak, żeby się wyluzować, To jest taki Kurde, zrecenzować trzeba to czy tamto, no ja a ta seria jest spoko. Nie wiem, jestem uznajomy, oglądamy trzy filmy, nie? No i jest tak, że kończymy film i sobie gadamy, gadamy, a ja telefon... Notatki w sumie, tak? Bo zapomnę no, potem... Co... A w kinie na przykład też zaczęłaś notować teraz nie, ale w nie, Teraz właśnie nie, przeszło mi, ale był taki okres, że na, wszedłem na maraton na przykład horrorów, z teczką, czy ze na kolana, <grym> i po ciemku, nie patrząc na kartkę, na notatki. No, nie wiadasz do domu, a tam takie pozgrały, U nas jest, bo my faktycznie o wszystkim nagrywamy. Na przykład Dżegha ostatnio pozbył się na chwilę rodziny z domu i pięć podcastów nagrał, nie? Bo miał tyle recenzji zaległych. Nie? Ja czasami mam tak, że mam normalnie stos notatek jakiś, ale to rzucone zdania. Nie zacznę nic czytać, póki tego nie nagrał, bo już mi się w kolegę wszystkiego zjeżdża. Ale to ma plusy i minusy, bo jak ja tam byłem, to przynajmniej wiedziałem, co czytałem i tak dalej, teraz nie jestem w stanie tego przypomnieć, to jest jedna rzecz. A druga, kiedy robiłem to zawodowo, jak byłem dziennikarzem i akurat grami się zajmowałem zawodowo też, to doszedłem do takiej paranoi, że te gry już mi na przykład nie sprawiały w ogóle przyjemności, bo no ja te tylko grałem, żeby odbędzieć recenzję i tak było, że na przykład takie 3-4 duże gry w miesiącu musisz przejść, to naprawdę w pewnym momencie to już była taka zwykła robota. Siadasz, tłuczesz, okej, okay, fajne. No i bo to tyle, się inaczej nie? gra, no jak? No, no, no, już w pewnym momencie to już jest takie u nas to może nie jest tak, że to jest piaca, nie? Tylko po prostu masz taką. Teraz jestem u głowy. Niestety, nie, za to nie płaci. Nie? No, ale tak jest. To no. Ja czasami wiesz, mam, no teraz na przykład zacząłem oglądać American Horror Story. W końcu się z tym przeprosiłem, obejrzałem pierwszy sezon, drugiego nie chce jeszcze uczniów, no, czy się, się nagrać, nie? ale drugi raz sobie pierwszy, no od no. początku jadę cały i tak czasami mam, że na przykład czytałem no bo teraz przesłuchałem pierwszy dom, nie nagrałem, przesłuchałem drugi dom, nie... kuźwa, mówię, muszę już nagrać, nie, bo zaraz mi się pojawi, ja przesłuchałem trzeci na... a trzy, potem kurde, na czwartej nie możesz nie zrobić tego. a jeszcze wiesz, ja mam teraz tak, że jak w robocie słucham audiobooka, kupię sobie jakiś kryminał, który trwa 10 godzin podbiję trochę prędkość, przesłucham do 8 godzin czyli w dzień, czyli w dzień przed, na zmianie przesłuchuję książkę filmy też na podglądzie wiesz? nie, nie, nie, nie. ale czasami YouTube'a oglądam na ale czasami audiobooki to czasami problem? są. Może masz lekki problem. Czasami audiobooki są za wolne i czasami je trochę można. Czasami tak, czasami ja nie, nie robię tego za każdym razem. Jak jest źle, jak po podliciu jest źle, to cofam. Jak, jak na przykład emocje spadają czy coś, nie czuję tego już tutaj. Ale, ale miałem taki okres, że słuchałem książkę dziennie, nie? I o każdej nagrywałem, a papierowe w tym momencie jest mnie dramat. Ja jeszcze nie.. Przy, ja... Joe Hill wyszedł. Jedna z najbardziej oczekiwanych przeze mnie książek. Kiedy wyszedł? Trzy miesiące temu? Cztery? We wrześniu. We, wrześniu. We wrześniu. Jestem na pierwszym opowiadaniu. Nie? To, to z, jest papierze. Zeskanuj i niech ci tam automat Google czyta. Albo chociaż z ebooka to z telefonu będę czytał. <grym <grym ja ja już też nie czytam, też już tylko A. słucham audiobooków. To... A czy, ja właśnie nie wiem, czy niestety, niestety. Niestety, niestety. E, Zobacz, ja nie to... Niestety, czy Wiesz nie Nie widzisz jednak Nie widzisz, e, nie tak, no. nie widzisz no. słów, nie uczysz to... się teoretycznie pisowni. Szymon, ja się trochę boję, bo ja już przestałem, ja już nie potrafię pisać. Jak, no, ja, ma się podpisać, jak ja mam się nie podpisać, to ja tam z trudem się podpisuję. No trochę tak jest. Ja boję się, że zaraz przestanę czytać. No tak, ale słuchaj, ja kiedyś gadałem o tym z moim tatą, nie? i zrzuciłem mu pytanie, które na początku go przeraziło, a później stwierdził, że no w sumie e, czy w ogóle za jakiś czas w ogóle będzie sens uczyć ludzi pisać, Ręcznie odręcznie, nie? W sensie, no, znać alfabet i tak to spokojnie, ale ty, znaczy, to, my już, już, już nic nie robimy razu. To już jest, to już jest, jest trochę wiesz, taka dyskusja, czy uczyć dzieci w szkole, skoro i tak wszyscy piszą na komputerze tak naprawdę. Nie? No to Ale to będzie, no a pamiętaj, że. Tak, ale Ewando, no, ostatni to, podcast, jaki wspólnie nagrywaliśmy, to był koniec świata. Taki koniec świata częściowy no, może no, no. nadejść. Może, za, może się skończyć prąd, no, ale może się nie. skończyć zasoby... I wtedy nagle się okaże, że te czynności, które wcześniej mieliśmy, są potrzebne. No, no tak, no, ale z drugiej strony nie budujesz systemu edukacji no, na no, namyśle, no, no, że się skończy świat, nie? <laughs> ale nie możesz budować też na takiej zasadzie, że to nie jest potrzebne, więc ograniczajmy... No nie, no dlaczego? No może nie jest potrzebne. Ale z robisz debili wtedy. Ale dlaczego? Nie jesteś debilem, jak umiesz pisać na klawiaturze w dzisiejszych czasach, nie? Kiedy ostatnio nas pisałeś coś o Ma No piszę, ja piszę codziennie takie raporty, ale to nie wiemy. A no no, ale to bo to taka masz pracę A, Jakby jednak w tym miejscu był komputer... Ale fakt, że kiedyś pisałem nie miałem nigdy pięknego pisma, ale teraz jak piszę sobie notatki czasami do podcastu ręcznie, to Zimą potem czytać. potem, no, mam problem. <śmiech> jak jestem w tym momencie, kiedy coś musiałem ja to, ja to nie mogę tylko rozczytać już w ogóle. <śmiech> ale w ogóle to nie tylko my. Masa osób narzeka na pisanie było hmm. będę zajęcia z języka, tak? I czasami jest tak, że na przykład zadam 10 zdań do przetłumaczenia, czy chcę podyktować 5 zdań, w sensie pięć zdań, tak? Nie no, mówię no, o wypracowaniu na 10 stron na 4, tylko 5 zdań dyktuję, a ludzie, Jezu, ręka mnie boli na zajęciach, to no, na ludzie w firmie. Wierzę dzieciaki, czy coś. Jezu, ja w życiu tyle nie napisałem, ja od matki tyle nie napisałem, co u Ciebie na zajęcia przez dwa dni. I tak wszyscy mi wiesz, narzekają. a ja tak sobie myślę, Jezu, wiesz, 5, 10 zdań, no nawet 10 tłumaczenia, to jest sobie 20 zdań. No ale tak, tylko, że musisz sobie zadać pytanie, czy nie myślisz tak, bo po prostu już zaczynasz być starym dziadem. ja tak? jestem zdaniem. Nie, ale ja to mówię dlatego, że ja też czekam. 20 zdań! Ja, ja czekam na ten czas z przerażeniem, w którym pojawi się technologia, której nie będę ogarniał. Jestem przez 30! Bo to, bo to przy. Ja wiem, ja też, ale wiesz, to za 20 ja lat. Ja takie technologie. Na przykład co na przykład? Wszystko, co powstało po Facebooku, ja tam. A, Twittery i tak dalej. No właśnie, okej, Twitter jeszcze nie, ale. TikTok, ale jakieś tam... O, stary, to już tak, totalnie. Jakieś TikToki i inne takie rzeczy, które teraz powstają, to już. No wiek. mi jeszcze od Ciebie tłumaczyli. Tłumaczyli mi, co to jest Snapchat, nie wiedziałem, myśleli mi, co to Mi, za, tak, mi tak, tak. jeszcze żona tłumaczy Snapchat, dokładnie, co nie, takie rzeczy, to ja już nie nie wiem, po co A to czyli, komu. Akurat mówi, dlaczego... że to, jest, to tyle... Niebezpieczna rzecz, że ja kiedyś... Czekaj do dawno nie mówił, nie? Tak. <śmiech> Słuchajcie, Jerry, to, tu sam... tu Jerry tu cały czas jest. G gadaliśmy kiedyś ze znajomymi o tym, że wiecie, to jest na przykład niebezpieczne z perspektywy e, rodzica, tak. nie, że jak ma się dzieci, no to to nieogarnianie nowych technologii tak, tak. To, to jest jakby dosyć niebezpieczne, no, bo w tej chwili dzieciaki mają tak, że że młoda i już tam sobie telefon scrolluje. Ja je tam jeszcze ich oduczamy na przykład, żeby tam YouTube'a sobie sami włączali, czy cokolwiek innego, ale wiecie, Zaraz idzie do szkoły, dzieciaki dostaną telefony, dostaną komputery, no bo też tego szkoła wymaga. Zacznie się internet, trafi na te technologie, których ja nie ogarniam, no bo nie ogarniam. I teraz jak poprowadzić dzieciaka na przykład, żeby się w ciemne i mroczne nie rejony internetu nie, to nie, chyba nie Nie jesteś w stanie, to chyba dziecko nie zaprowadzi. To, to jest historia świata na tym oparta, nie? W True Detective w pierwszym sezonie taki, taki był fajny cytat, że. Gdy, gdy już nie ogarniesz tego, że, że, że ludzie, ludzie od zawsze mówią, że... Kuźba nie, dobra, nie no właśnie. <śmiech> nie <śmiech> no, próbuj, próbuj. Nie, ale a ty to się nie ciekawi. No, że, e, ludzie od zawsze mówią, że to, że to... nie dobra. Nie. Do czego ze sztuka? To jest Ludzie od zawsze mówią Niedobra. nie dobra. To no, jest w prawda. Nikt nie, nie ogarnia ale nie, ale się wieś, młodszego wieś, pokolenia, wieś, pokolenia, ja nie ogarniam tam. Twitcha i po co jest Twitch, a... ale jest. No tak jest światłożony, że starsze pokolenie przestaje ogarniać młodsze, no, starsze tam, pokolenie tak. mówi do tak. czego to młodsze zmierza, tak. że ten świat się zawali, a ja, ten no. świat dalej istnieje, po prostu starsze pokolenie umiera. się dzieje lat. No starsze pokolenie umiera, młode ciągnie to dalej i to młode za chwilę nie tyle czasu i znów będzie mówić, do czego na, ten świat na, zmierza. Jak to jest pętla, koło. Ale ja na przykład, <śmiech> mówisz, po co uczyć się pisać? No. Ja jestem, ja mimo wszystko jestem zdania, że podstaw, nawet jeśli czasami nie ogarniesz ich sensu, trzeba uczyć. Ale dzisiaj, tak, ale dzisiaj pisanie no na dłuższą już nie jest podstawą. Na dłuższą metę wie. wiele rzeczy ja wiem, to... Ale to byś powiedział, po co Szefie? uczyć się budowy mitochondrium? Tak, a Ty czepiasz się pisania, serio? Wiesz, ile masz dziwnych rzeczy według dodawania? To... No. Się nie, no ale po prostu taki przykład, przykład, który dziś Ale się właśnie, na wiele rzeczy, wiele rzeczy, no właśnie, no, to co on mówi. Mi to zadawano często to pytanie: po co mam się uczyć dodawania, mnożenia, skoro za mnie to zrobi kalkulator? No po co? No i można by sobie zadać pytanie, po co? Ale no zakładaj, bo nakłada się nauką pisania, Czy to idzie tylko to, że umiesz tam słowa? Bo jeśli nie pewien proces umysłowy, no, Jeśli ty ja ty po nie nie co te, słowa, te słowa, potem je czytać. jest czy się z tobą zgadzam, jest taki stary, można to jest taki stary, po co jest bo ja po co tak, odpowiedź. po jeśli... nie, nauczy się nie, nie, jego spokojnie. nie, nie, nie, będzie jeszcze głupsze, a za trzy pokolenia nie będzie kalkulatora, bo nie będzie miał go ktoś wymyślić. Nie zgadzam się z tobą. Co, żeby wymyślić kalkulator był potrzebny nie. matematyk, informatyk, ktoś się na tym zna. No, no, to dobrze, a czy dzisiaj, żeby robić karierę w żegluze, musisz umieć obsługiwać sextans? Ale za kilka pokoleńskich nie jemy, jeszcze nie będzie ale, męczyć się właśnie. Ale rozumiem, że to tak? mi Nie, tak nie do końca, ale no. jest a, pewien a... rozwój technologiczny, w którym w pewnym momencie musisz się odciąć od starych technologii, od starych umiejętności, bo one już to po prostu nie potrzebują. Nie musisz, nie! Ja nie mówisz, no ja, ja ja nie, jest. Tak, no, Szymon, Szymon musisz, i odejmowanie nie jest stałą technologią. Ale ja nie.. nie musisz już umieć rozpalać ognia, nie wiem, w domu. Przemieniem na przykład. No, nie przemieniem. Ale musisz wiedzieć, że coś takiego no. dało się robić, jak to się robiło, jak to przebiegało. Dlaczego? Nawet. Dlatego, że musisz wiedzieć, skąd wynika Twoja wiedza. Jeżeli opiera się tylko na stanie obecnej wiedzy, dochodzisz do takiego poziomu, że budujesz budujesz na takim wiesz, poziomie lawinowym trochę rzeczy. Ty nie wiesz już, jak rzeczy działają, działają pod co, bo jesteś to wszystko gubi. No tak, Teraz tylko dalej, ja wiem, ja, zgadzam się. Do pozycji, że nie wiesz, skąd te rzeczy wynikają, jak one działają, one działają, bo działają. Jeżeli przestaną działać, to już ich nie będzie. No ale to znowu dochodzisz do momentu, w tym zakładacie, że przestanie działać na zasadzie, że stracimy poprzednią wiedzę. A, no bo te, bo stracimy, a ja to nie, ja, ja, tak, tak, nie, nie, nie, musisz, Nie, o, o to mi chodzi. ostatnie 20, 20 lat Mando, edukacji pokazuje, że dyskrety nie mieliśmy całkowicie. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że stracimy na zasadzie, że będzie katastrofa i będziemy nie, musieli nie, odzyskiwać wiedzę. Tak. Nie, nie. chodzi o katastrofę. nie chodzi o to, nie chodzi o to. Czy chodzi o to jest? Najmądrzejszy film, który pokazuje. To są dwa filmy, które pokazują to, o Ej. czym my mówimy. Ale. Tak, no. ja mogę coś powiedziałem, ja kurwy za, za, za kilka pokoleń komputer się podsuje i ja nie będę wiedział jak tego na przykład. A ten gość tego gościa, gościa który, którego nikt tego nie dał. No dobra, tego gościa już też nie będzie Ale, ale ma. ty też nie wiesz jak zrobić e, kostkę ramy. Wiesz jak ją Ale teraz są ludzie jeszcze tacy, których tego nauczono. No rozumiem, ale chodzi mi o to, że każda wiedza w pewnym momencie się dyskak. Dobrze, no to jakich podstaw? Jest... Jak, jak daleko chcesz sięgnąć? Ale stary, ty chcesz no, przestać mi pisania. No, no jak? Nie, to był tylko przykład, który... Nie, ja się nawet, to był bardzo zły przykład. Ja, ja nawet, to była nauka pisania, okay? ja, nawet do końca, ja nawet do końca nie wiem, czy należałoby przestać uczyć pisać. Ale jest taki rodzaj wiedzy, który w pewnym momencie Ej. trzeba się od niego odciąć, bo już jest po prostu nieaktualny, jest niepotrzebny. Chwiacisz głos karmariata. Tak, ja się z tym zgadzam, no, nie ma sensu teraz. teraz to się kurwa nie, nie ma sensu teraz uczyć jak, jak działają kasety magnetofonowe. No dokładnie. Ale dodawanie czy odejmowanie to jest inna bajka, nie? No, dodawanie i odejmowanie też się zgadzam, że jest Natomiast, to. Natomiast gdybyś że. było, z których elementem jest zachowywanie chociażby danych i tak dalej. Wtedy jak najbardziej jest szczęście uczyć to też w skrócie, że były kasety magnetofonowe bo jak się. one działały, jak działała taśma. Jaka jest różnica między zapisem analogowym a cyfrowym. Ja nie, nie mówię o całkowicie, no, że historii. się czego w Ale na przykład być... specjalistów musisz. Absolutnie tego, tak. Zaczął zapis analogowy. Absolutnie tak. No by... Ej, ludzie tak, powoli tak, inny temat. Ej, dobra, bo, tak, tak myślę, że tak, zobaczcie specjalnieśmy. No i oby specjal, piękny. Trzyma, jest... <laughs> co ty oglądałeś <laughs> ostatnio? Czytałeś? <laughs> Już no tak nie bo ja ja jeszcze nie mówię. Przerobie smów. <śmiech> nie smów, <smooth>, tylko hard. <śmiech> hard cut. To był hard cut. Czytałem trzeci tą Garfielda od Agmontu. Garfielda? Chemik... Wychodzą komiksy Garfielda? Sorry, ja jestem totalnie Nie, nie tak, wychodzą komiksy od Garfielda. Znaczy, nie od Garfielda, o Garfieldzie. No, no, no. I powiem wam, że jestem zmęczony trochę formułą, bo tam na przykład, wiecie w ogóle jak to wychodziło? Nie, że nie były... ja w ogóle nie wiem nic o garminie, nic? nic. Poza tym, że były stripy w gazetach, to nie wiem nic. Ale właśnie, dwa filmy, które stripy... dzieci mojego ojca oglądają notorycznie. Więc... Stripy wychodziły codziennie. I w poniedziałek, wtorek, środek, czwartek, sobotę tak? były paski po tak? trzy tak, obrazki, tak, tak. a w niedzielę były takie dłuższe, takie na, nie wiem, trzy paski, cztery paski, okay. na, nie wiem, nagle 12 kadrów, czy coś takiego. I one już były trochę bardziej rozbudowane. I te rozbudowane są na ogół spoko jakoś tam, no bo jest więcej pola do popisu, no. ale te takie paski po trzy kadry no to wiecie, tam macie powtarzający się cały czas dowcipy, nie wiem, że Garfield tam y, tego pieska nie tam kopnie, czy że w poniedziałek mu się nie chce wstawać. Jak czytacie y, już piąty rok na przykład życia Garfielda, <grym> że co poniedziałek mu się nie chce wstać i się przewraca z tego łóżka, nie może sięgnąć tam do śniadania, ja czy ja ktoś mu kocyk zabiera. to takie, to samo, tak? wiecie. 48, a ten sam a, żart. Co, a może to jest taki manifest artystyczny? Rozłożony na 20 lat, że wiesz, że życie to jest powtarzalność i Nie, Nie, też umowa z gazetą. Nie, no poważnie, no kupa z miał umowę. To jest, jest przykład komiksu takiego, który się nie sprawdza w wydaniu zbiorczym. Są serie, które się dobrze czyta w wydaniach zbiorczych. Pierwszy no to do no, no bo wiecie no jeszcze też. Sorry, bo oni tam tylko we dwóch siedzieli od 40 minut i tam plecaków pilnowali O, oh fak, naprawdę. się A nie no, ma tam niczego więcej. Nie, wszystko Super, to fajnie, że jesteście. <laughs> Potrzebujemy świeżej krwi, żeby się nie pożyleć zaraz, więc.. No, Co ostatnio widzieliście? Czekaliście no, ja, tak, tak, no. Więc tak, Garfield trzeci <laughs> trochę przesył Nie za dużo tego samego i widać, że się są pojedyncze Wiesz, fajne, naprawdę paski, ale poza tym jako całość średnio. Ricky Morty tak, tak, tak. i tą za to. Całkiem fajnie się rozkręca. Ricky Morty ma jakieś komiksy? Tak. Fuck, nie widziałem. Dlaczego on serial? prowadzi masę kultury i ma na koszulce stajemy T-shirt Morty? No bo serial widziałem, no ale i to uwielbiam, ale... Okay. Bojkot masy! Bojkot masy! Eee, zasłania mikrofon! Nie ma czego bojkotować co bardzo. Wszyscy z masy! <głosy> to kutasy! O dobra kończymy, no to dzięki nie, się ma. <głosy> ale trzeci Tom e, Rick I Martiego komiksu całkiem w porządku fajne, prawda, udało się e, dosłownie pokazać. E, no, wszystko to, czym stoi serial. Ale to są takie pojedyncze historie, wiesz, jak w odcinkach? E, w zarówno jedno zeszytówki, jak i bardziej rozbudowana na przykład na trzy zeszyty, ale naprawdę w klimatach, może nie wszystkie są super, ale naprawdę ogólnie klimat czuć, humor jest podobny, ta kreska naprawdę oddaje... Kres A że są czasami co w, w Seralu? Czy w ogóle są czasami e, nie, nie, nie, twórcy, nie, nie, nie, nie, Znaczy, nie, wiadomo, nie. przy współpracy, no bo na prawa, no, no, no, no, no, ale to tworzą inni ludzie, okay. chociaż związani jakoś tam z Harmonem i Gojlandem. Okay. Więc to w sumie na Plus oceniam. Dostałem od słuchacza Deep Space WiFu najnowszą część, ale jeszcze nie wymaksowałem. To jest taka fajna gierka, żeby zdać sobie plus jeden do 100% acików na Steamie. Taki bardzo ładny i bardzo łatwy, jak to się nazywa, ten taki ballet, że masz stateczek i strzelasz do różnych dziwnych cudów. I jednocześnie. Taki trochę, nie wiem, strip hentai, znaczy może nie hentai, ale... Czyli najlepsze połączenie. To wiesz... soft podno, tak, ale to jest genialny, genialne. Jak on znajduje, Mateusz skoczy raz, pozdrawiam, coś takiego na Steamie, to on mi to tutaj kupuje. Ja się przed tym samym, <laughs> mamy to biblioteka. Teraz Zawsze potem... podziwiałem, ale też trochę gardziłem ludźmi, którzy wchodzą na Steam a zaczynają przeglądać tę bibliotekę, nie? I tam wynajdują jakieś takie rzeczy. Ale wiesz, wie, ja mam na Steamie w bibliotece, zgadnienia, mam tutułów na Steamie. Trochę się boję. No ile? Tam pewnie w setkach już, tak? No ile? No strzel No ja nie wiem, 120. Możesz nie. się pomylić o 300. By o FAK! to to nie jest 120. To na Nie wiem, czy 3 czy 4 tysiące już tego. Tak Jezu. Ale to już tak kolekcjonersko, tak? Masz, masz jakiś problem przy was. Tak, nie, on ma, ma problem. Nie, po prostu wiesz, z grami jest o tyle fajnie, że jak na przykład kupuję komiksy, nie? Teraz właśnie przyszły w tym tygodniu dwa kartony, kolejne przyjdą teraz. Dostałem, jak, przy, jak przyjechałem na pyłko... Wyszałem, że powiesz dwa komiksy. Nie, ale słuchaj, bo nie. Jest, Przed weekendem Czytam.pl wysłało mi maila, że nie dadzą rady, ale jak tutaj przyjechałem, dostałem, mogę wam pokazać, żeby nie było, że zmyślam. Czytam PL Państwa zamówienie, mimo opóźnień. Zostanie zrealizowane, tak zostało wysłane. Porada u psychologa gratis. I właśnie czwarty karton komiksów przyjdzie, ale właśnie, ma, wiesz, ma komiksy, czwarty nie? a ja cztery, czy nawet większe, do oprawy, ciężko się to jednak kolekcjonuje, no, jak rado, jesteś o... na poziomie powyżej 3000, nie? A gry na Steamie, dodajesz, miejsca nie zajmuje, kto tam okay, szanuje naprawdę stima za to. Ej, no dobra, ale ty te kartony przerabiasz? W sensie czytasz? Ej, ja rozumiem, że masz zaległe, no, ale tak ogólnie coś tam jednak z nich ruszasz? Czy... No wiesz, no nagrywam podcast dziennie, więc coś a, tam się okay. z tego przerabia jednak. Spoko. No ale nie no, żeby całość łyknąć... No, mam nadzieję, żeby też już długo. <śmiech> ale może moje <śmiech> dzieci będą lubiły też popkultury, to wtedy wiesz. Jakiś pan nas tutaj wygodzi. Niech pan nas nie wygania, bo będzie pan w podcaście. Jeszcze tak z 10 minut tu będziemy się opowiedziały. Co pan na to? Pan, pan kiwnął głową i idzie. <laughs> Ochrona, bokser. Ja... Wow. To może twoi znajomi, Kowal? No Kowal tak. trenuje boks, to się znają. Nie, no jeże, to firma Chroniatra się odmawia. No wie, przecież kary! Wszystko zuczyłeś. Wszystko zuczyłeś. Jerry, ty się. chciałeś coś powiedzieć. Nie, nie. No, co ostatnio widziałeś? A propos Szymasa, tylko mówiłem, że ma problem, ale nie. To, z, z rzeczy, które ostatnio widziałem, to czytałem Visiona Kinga komiks od Marvela, nie wiem, czy słyszeliście, nie, bo to... Ten legendarny to był... dobry? Tak, ten legendarny nie dobry. Słyszałeś o czymkolwiek ostrożnie? Nie strony. wiem, nie, jest... nie miks... w jaskini? Nie, no, ale to, no, nie, czytam, to, to nie, nie bo to jest po się, bo musiałem coś z czegoś zrezygnować. No, no dokładnie, no tak jak ja z gier, no trzeba z czegoś zrezygnować. No, znaczy, to jest e, komiks o tyle ciekawy, że on formalnie jest superbohatersztyzną, wiecie, w uniwersum Marvela ma odniesienia do tego wszystkiego, co się dzieje w Marvelu, w tym Marvel Now. 2-0 już w tej ale chwili, jednocześnie. ale jednocześnie to jest zamknięta całość rozpisana na dwa tomy. Egmont to puścił o, w jednym super. wydaniu zbiorczym I, i to jest komiks, który możecie sobie przeczytać zupełnie w oderwaniu, a, a historia jest e, też nietypowa, bo to jest w zasadzie taki kryminał obyczajowy, można powiedzieć. E, dramat rodzinny z Wiszonem i jego rodziną super. jako syntezoidów i to jest e, no, coś, czego człowiek nie spodziewa, nie spodziewa się w komiksie Jak super Vision, po prostu tak, vision. Tak. Toma Kinga, tego, który spieprzył tak bardzo ślub Batmana jakiś czas temu. To na pewno ułatwia wyszukiwanie, nie? Że ma to <grym> to tak, vision, to, to, Tom, Tom King jak wpiszesz Vision, to zaraz ci na pewno wyskoczy. To To może jeszcze przyjdę po zapasy data. No korzystaj, korzystaj jak tylko możesz. Cześć, no widzieliśmy ostatnio. As, byliście? Na y As, to my w kinie? Nie, właśnie jeszcze nie. Jest. jest... Nie wiem, chociaż połowie tak dobre jak Get Out, czy Jest. Tak? A czy no? Ale połowie czy tak samo dobre? Jest trochę inny, dlatego ciężko jest pogróżować jeden do jednego, ale też pod wieloma względami jest naprawdę spokojny. horror czy jako film? Od, A widzieliście? Ee... filmu? Też jako film, chociaż e, no, bardzo mocno naszych chogorze Nasze pytania są trochę podzielone o tyle, że ja uważam, że to jest świetny film, bardzo dobry horror, ale jak go rozkłada słabszy pieniądze. film od, od uciekać, dlatego że to jest jeden z tych horrorów, które robią piorunujące wrażenie w kinie, ale wiecie, wychodzicie z kina, Zaczynacie rozkminiać pewne elementy no, no, no. i nagle świat przedstawiony zaczyna się trochę sypać. I moim zdaniem tak, to jest coś, co, co psuje mi odbiór całości. Kinie, nie, jednak jesteś w środku. Tak, w jesteś w całości, w całości tak. jak, jak odetniesz się... Chyba, Chyba się też, że się ty też robisz notatki, to wtedy myślisz. Ale tak, ale jak tak. się odetniesz, odetniesz, po prostu na zasadzie obejrzysz film, tyle masz te emocje, zamykasz, ok, nie? Ale mówię, jak zaczniesz za dużo rozkminiać, to, to trochę okay. to może popsuć. Nie wiem, tak pytam, bo ja zacząłem ostatnio oglądać tą nową Strefę Roku, którą Pil robi i... E... a to też i ona jest taka trochę nierówna, w sensie są, są fajne na odcinki, są spokojne odcinki, ale są też takie totalnie niejakie odcinki. Trochę, trochę za, zacząłem się bać, że może on był taki one poni pony, nie? że jeden, ekran, 10, dwa. No To jakie oceniasz? Który były pierwsze dwa, trzy, Komediant, komik i... No i na przykład komik to jest totalnie za długi odcinek. On powinien mieć pół godziny, ponieważ tam od... Trzy... Właśnie gdzieś tak od 20 minuty, to jest ciągle to samo. On robi cały czas to samo, my widzimy 5 albo 6 razy cały czas yy, tą jego akcję, że tam wiesz, opowiada, dowcip, ktoś znika, nie? I to było fajne na raz, dwa, ale za, za piątym razem to jest... Ale on właśnie... niepotrzebnie kompletnie ma 60 minut. Teraz. Ale właśnie o to chodziło, że on nie miał, wiesz, bo jeżeli miał dopowiadać tego do twistu, to to było niepotrzebne, nie? nie no ja rozumiem, Ale on, on miał właśnie pokazać... A, ja się zgadzam, ja bo to, to rozwyszałem ja, ja ja po właśnie... drugim razie, nie? No, się, no, tak, no potrzebowałem już przykładów. Tak, ale właśnie nie? ten odcinek nie macie Cię doprowadzić do Twistu. On ma Ci pokazać, jak taka właśnie mechanika, jak ten pakt z diabłem, który on zawarł, nie, działa po prostu, różne aspekty, w, no ja jak całe to jego życie zmienia. Pod tym kątem, wiesz, no bo jeżeli właśnie chodzi o samą budowę pod twist, no to, to było bez sensu. Okay. Ale jeżeli na to spojrzymy jako właśnie obrazowania jakiegoś fenomenu, to mnie się podobało bardzo. Nie no, okej, okay, ja to rozumiem A tylko... z samolotem pod z samolotem? Ja mam trochę problem, bo no, w każdej strefie roku jest odcinek samolotem, nie? One tam się ciągną już od kudy 50 lat. Trzeci dopiero. E, no, no tak, no, no, no, tak no, czyli to każdy, każdy, każdy reboot, nie? Czy tam każdy restart jest odcinek samolotem. I ja to trochę szanuję, że oni to zrobili, e, aczkolwiek... I, I nawet podoba mi się to, że użyli podcastów, ale to jest jedyne tak naprawdę nowe. Ja, jak to jak to nagrywa nawet podcast? No i no, dokładnie. E, ale to jest tak naprawdę jedyne nowe w tym odcinku. I wszystko inne jest tak boleśnie przewidywalne, tak boleśnie wtórne, że kompletnie mnie w napięciu przez tego trzymał, nie? Niestety. Włównie. Nie, no to my się zaznajomiliśmy, bawiliśmy dobrze. Znaczy nie, wiesz, ja to oglądam i to jest okej, okay, ale to jest trochę jak e, Electric Dreams, e, Philip K. Dick's Electric Dreams. Nie wiem czy oglądałeś. E, że wiesz, że masz super antologię, o których można pomyśleć i tak dalej, jak na przykład Black Mirror. Nie? One mają lepsze, gorsze odcinki, ale widać, że za tym idzie spójna myśl artystyczna i tak dalej. Nie? I masz takie coś jak Philip K. Dick's Black e, Electric Dreams i moim zdaniem nowa Strefa Roku że to jest takie, że ja oglądam i tak wychodzę, że w sumie spoko, zawsze lubiłem Strefę Roku zawsze mi daje to, jako, nawet Outer Limits lubię, mimo że jest tam podróbką i tak dalej. To jest ok, ale żeby to jakoś długo ze mną zostało, to tak niekoniecznie, nie Po prostu spodziewałem się po get Out, spodziewałem się czegoś takiego bardziej e, zostającego na dłużej, takiego donosłego powiedzmy, bo get out naprawdę działa na tych, na, tych, e, na, tych, wieś, na tych tematach rasistowskich, tego postrzegania, to jak on jest zbudowany, że inaczej go postrzegasz za pierwszym razem, że inaczej za drugim, to kurczę działa w tym filmie, nie? a w strefie roku nie mam czegoś takiego, czegoś aż tak e, głębszego. To, tylko właśnie Get Out przez, ma też przez to masę hejterów, nie? że właśnie wiele osób nie oczekuje Ale, to, to, to nie to, to nie Ale tak to, to, to. samo ze strefą roku, wiesz, Są ludzie, którzy oczekiwali tylko twistów historii, która nas, nas zaskoczy na końcu, prawda, ci tego puncha. Niektórzy oczekiwali znowu właśnie jakiegoś problematyki takiej Socjologiczno-politycznej, no, no. etc. Jest, jest jeden taki, et chyba odcinek, jest bardzo polityczny. A o, o część prasiznę. osób znowu działa oczekuje samej tej otoczki science fiction, czy horrorowej, paranormalnej, etc., który no. zostanie fajnie go i wiesz, no, wysiegotkować to trzeba jakoś. A I tyle. John Donnelly... Ty oglądałeś ostatecznie do końca Weird City, czy nie? Weird City też obejrzałem, widzieliście? Serial na YouTube, YouTube Original? Jak się nazywa? Weird City. A, Weird City, ok. Tak, to jest znowu serial o mieście przyszłości podzielonym tak zwaną linią właśnie na strefę taką futurystyczną dla bogaczy i taką jedną w znaczeniu dla takich ludzi, którzy żyją tak jak my normalnie w normalnych domach i tak dalej. I on też świetnie odgrywa niektóre motywy. Pierwszy odcinek w sumie chyba najlepszy. Z przeogromnym twistem, no jeżeli ktoś nie jest jakimś, znaczy nie ma bardzo skrajnych poglądów z prawej strony, to powinno się to każdemu innemu spodobać. I też właśnie ciekawa rzecz, żeby jeś, pile nagle dla YouTube'a coś robi, nie? Facet, który właśnie wyskoczył z get, get out, znikąd i teraz właśnie YouTube Red. Tutaj właśnie trochę w YouTube? Reżę, co? No właśnie no, ale... to! słuchasz, Dobra, no. Dobra, Dobra chyba się Nie, do nie no końca. słuchajcie, ale nie powiedziałeś, że to jest na YouTube. Powiedział! Powiedział. A to przepraszam, to jest szal. Spogodnie. mam w środku, w A czy... YouTube Red w ogóle można odpalać w Polsce to da, znaczy... Za... No można. Tak, można. Poza... odcinki, co kupujesz nie, no, bo sobie wiesz, to jest. to w Polsce, nie? W Polsce, nie po działa, stawie. działa. I to, co ciekawe, właśnie ten Weird City, że mas oglądał, chwalił jako bardzo dobry serial. Mam z kolei do horrorów świątecznych wynalazł serial 12 Deadly Days, który też się okazał świetnym serialem, więc co też wygląda na to, że... E, ja YouTube redaktamy? Tak, to tak. kobra Kai nie oglądałeś? No? Nie oglądałem, ale słyszałem, że to jest taki e, to czy rewelacyjny sequel Karateki? No Super dobra, ale, ale czy to jest przy okazji też dobry serial? Bardzo jest... dobry, pierwszy sezon z tak. tego ja jeszcze YouTube nie widziałem. Wyglądało strasznie na zwiasturach. Nie, no co jak... to... ale... wyglądały w świetnie serial, nie Super widziałem, że jasno był cudowny. To wyglądało na taką kurczę zrobioną w garażu ale... produkcji YouTube'a. No dobra, ale karateki. No, tam... Jumpera to jest jedno z moich Guilty pleasures. I nie oglądałeś Impuls? Z... Co ty mi YouTube Red właśnie wypuścił serial na podstawie którejś tam książki z tego jest. Ty... Nie! Impuls! Ja tak marzę o kontynuacji Jumpera! Ale jest powiązany, ale jest powiązany z filmem? Czy gdzieś to go możemy coś obejrzeć? Jest powiązany z filmem? Czy, czy jest powiązany z filmem? Nie wiem, bo ja tylko impuls oglądałem. Aha, okej, okay, dobra, spoko. Tak, to prawda, tym powiązany z akcentem. Zakończymy majówkowy specjal z Pyrkonu, z kałasem w tle, z pijanymi głosami, z pijanym, z pijanym Szymonem, który nie słyszy słowa YouTube, z wielkim wywiadem z Mando, trzygodzinowym. Ale wyszedłem na ostatnie 15 minut. Tak Miem. zachowałeś się rzeczywiście dżentelmeńsko. Najpierw zająłeś czas antynowy 20 minut, a później 20 minut zniknąłeś. Życzymy Wam szczęśliwej kiełbaski i miłego grilla. Tak, wszystkiego dobrego. E, to mówił Michał Kowal, to mówię ja, Szyma mów wszystkiego dobrego, a teraz po kolei. I Szymas... Harry? Harry w ogóle nic wcześniej nie mówił, ale jest tutaj. Wspominałem, sam od 15 minut. No, bo nam plecaków pilnowali, nie wiedzieliśmy, że ty, sami tam siedzą. To mówił Mando, wszystkiego dobrego, miłej majówki, trzymajcie się. Tak, ode mnie też miłej majówki. To Cześć. Najlepszy cross over Ewek. Dzięki, trzymajcie się. To, to, to, to podcast to chyba bez...